I witamy bardzo serdecznie w 140 odcinku podcastu Bez i standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kender a ze mną w studiu będzie również. Rafał Radomski. Witam wszystkich, cześć. I będzie dzisiaj z nami Wojtek Kocjan. No witam, cześć. Eee, nic, nie e, nic, nie, e, nic nie zapomniałem, jest ok. Słuchajcie, e, w dzisiejszym 140 odcinku powiemy sobie... Powiemy sobie o żywotności gier. Tak zrzuciliśmy temacik, dosyć fajny, no, myślę, że, że dużo ciekawego o nim powiemy. Słuchajcie, czemu gry się kończą, czemu, ile wytrzymują na rynku, dlaczego gramy w nie tyle, ile w nie gramy? Mamy fajne przykłady Wiedźmina czy GTA, ale mamy też przykłady, na przykład Call of Duty albo FIF. I słuchajcie, troszeczkę sobie o tym powiemy i zobaczycie nasz punkt widzenia w tym oto temacie poza tym oczywiście powiem o, o dużej ilości filmów o, o, o ogromnej ilości gier, szczególnie Rafał chce się popisać dzisiaj więc myślę, myślę że będzie dobrze więc słuchajcie, 140 odcinek nagrywamy ostatnio dość typowo, bo w niedzielę nam bardziej to pasuje jest niedziela 4 sierpień 2019 roku, więc to jest ten termin, w którym nagrywamy i słuchajcie, jeszcze chciałem powiedzieć, a może to powiem później, dobra, więc słuchajcie, Hyde Park, lecimy, Wojtek, dawno do, u nas nie było Wojtka, więc Wojtku, co tam u Ciebie? Zacznijmy od tego, że przed chwilą wywaliło mnie tak na dobrą minutę, także nie mam do tego pojęcia, co żeście gadali. Nie, nie ma zaczyna. No i bardzo dobrze, co u mnie? No, a trochę tam, że chodzi o taki świat gamingowy, to raczej tutaj się wiele nie dzieje męczę tam ten drugi dodatek do Wiedźmina już okrutnie e, Krew i Wino że, że... Krew i wino, tak jest, jest świetny, jest znakomity mm, ale przyznam, że już czuję takie zmęczenie materiału ale to troszeczkę. ty pierwszy raz do Krwi Wina podchodzisz? tak, tak już okay. raz, bo ja, tam, bo ja tam przechodziłem Wiedźmina samego dwa razy no, kojarzy no na, na tych modach, nie? Tak, tak. A teraz jadę te dodatki. Ten pierwszy już skończyłem. E, drugi teraz jadę. No ja praktycznie widzimy na czyszczenie, tak do zera. Także, także jestem co biegać i latać. No jest fajny, fajne, tylko mówię, no trochę też takie, żeby mieć to za sobą, nie? Jest fajny, wszystko jest spoko i tak dalej, ale, ale za, za późno się za to zabrałem. A zabrałem się za to z tego powodu, że teraz w Humble Bundlu ma być taki Kingdom Come Deliverance. Mm, a chciałem sobie to uruchomić dopiero jak będę miał Wiedźmina, więc to jakby mnie zmotywowało. Więc tak też zrobiłem. Zostało mi tam jeszcze chyba ostatni quest tej głównej fabuły, no i troszeczkę tam takich takich pobocznych, także także jest szansa, że to skończę niedługo. Czyli tam już to jest z weselem no, i tak przed... dalej, miałeś te wszystkie questy. Nie. Nie A. wiem, tam, wiesz co, bo ja nie wiem, co to jest ostatni quest fabularny, tak naprawdę. Ja tak założyłem troszeczkę dlatego, że, że gra mi mówi, ej, jak tutaj teraz pójdziesz, to już w zasadzie to będzie taki punkt fabuły, w, w, że część zadań będzie już niedostępna i no i ja albo mogę to potraktować tak, jak było z tą wyspą aha, podstawce, aha. albo no, że to już jest końcówka, nie? No po prostu... Nie, no, ale się jeżeli, jeżeli, jest jeżeli, jeżeli nie miałeś wesela, no bo tam jest y, główna linia fabularna związana z tym, że y, tego ducha musisz ogarniać, nie? Dobra, to, to w takim razie mniejsza z tym, bo ja niewiele wiem w takim razie, dobra. Myślałem, że to <śmiech> nie jest aż taki długi widocznie. No, no chyba, chyba, dyrektor. chyba jednak tam... <śmiech> dobra... <śmiech> A nie, no to się, fajnie, to fajnie, to się cieszę. Czekaj, a może nie, nie, nie, nie, nie, wróć, wróć, wróć, boże. Dobra, ale, no, ale możemy, możemy... Możemy zejść z Wiedźmina, się. wiem, ale przepraszam, bo się pomyliłem. Duchy były w sercu z kamienia przecież, a, a, a trójka to jest, znaczy ten, krew i wino to jest tak. Francja. No, to masz rację. E, a, a, jeszcze, a jeszcze chciałem się o tego Wiedźmina spytać, bo e, Wojtku, na konsoli mieliśmy aktualizację do, żeby to ładnie wyglądało w 4K, ble, ble i tak dalej, hadery. Miałeś aktualizację mhm. na pc też? No ale po co, ja takiego czegoś nie potrzebuję? Nie, nie było żadnego. Oni od rodziny. początku mieli, wiesz, wysoko. Ale już mieli 4K i te HDR-y, myślisz, że... Ale po co się to tak nie działa? No po co ci włączasz sobie taką rozdzielczość, jak, jaką ci obsługuje karta grafiki, więc... No dobrze, nie, ale był być może te wymagania... Christian. Był gotowy. No dobrze, ale... Nie, no okej, okay, ale, ale na przykład nawet jak, te, jak jest ten ray tracing, tak? Wyszedł teraz Quake. Nie wiem, czy wiecie. Dwójka na ray tracingu. Nie, nie obsłużywam, nie macie takiej karty i czytałem recenzję bo jest w nowym CD Actionie, który sobie kupiłem, będąc w Polsce ostatnio i, i na przykład wyszedł sobie taki Quake z tą nową technologią więc wydawało mi się, że Wiedźmin jak wychodził, też nie miał 4K i też nie miał żadnych HDR-ów, tylko to dopiero poszło sobie szczęście. Hmm. W, w, w 15 roku było i 4K i HDR-y ale 4K no to w ogóle nie, nie, nie słuchajcie panowie, to nie o to chodzi to jeżeli ci obsługuje karta graficzna i monitor, obsługują ci taką rozdzielczość to ty mogłeś w takiej rozdzielczości grać w pierwszą mafię jak chciałeś, bo tam była obsługiwana także to tak nie do końca z tym 4K 4K to tam jest jakaś atrakcja na, na, na konsolach no bo, no bo tam jest jednak jakaś rozdzielczość stała, znaczy, nie? Znaczy nie Wojtek, teraz trochę pieprzysz głupoty no, to, że odpalasz grę w 4K to nie znaczy, że masz tekstury pod 4K przygotowane, tak? A, to swoją drogą, tak, no to, to prawda, o tym mówimy, no o ale właśnie no. coś... o, o to mi chodziło, bardziej mi o coś takiego no chodziło, tak. tylko ty Wojtek Aha, pewnie no na pececie tego nie zauważasz, jak odpalisz coś w 4K, a nie w 4K, nie? Tak mi się wydaje, nie, nie no ja, bym, to... ja bym, masz to, ma rozdzielczość już wie, a to jest, to jest pewnie to. Wiesz co, ja bym tego pewnie nie, nie zauważył, no bo, no bo ja nie mam takiego monitora, nie? Żeby mi to jakoś tam nie wiadomo co z tym zrobił. Aha, no, no tak, bo to jest kwestia monitora, no tak, zapomniałem. Yy, w każdym razie wracając do tego, co tam się działo, no to tak. No z seriali parę tam zacząłem oglądać, parę tam jakichś zaległości sobie zrobiłem. Obejrzałem w końcu Darka, pierwszy sezon. Jak? Dobry? Yy. Możesz polecić? Bo... Wiesz co, męczył mnie bzdurami pewnymi, jakie tam były. Ale obejrzeć się da, nie? nie? Nie był to jakiś dla mnie taki serial. Fajny, ja tam w ogóle czytałem opinię, że no taki taki europejski Stranger Things, nie? No no nie i, bardzo, nie? Ja słyszałem, że to miało urwać dupę tak w ogóle. Że ale to... No, to, nie. on jest to. Nie, nie, niemiecki w oryginale i to mnie strasznie boli. To wiesz, co to się tam już w drugim odcinku przyzwyczajasz, nie? No, no właśnie, ten, ja nie umiem taki... oglądać po niemiecku, niestety. No ale dobra. Ale on jest taki nociągający, tam są te rzeczy. Kupu ale... kupy się nie trzyma. Tak, ale, nie? ale to możesz sobie włączyć napisy polskie, Rafał, na przykład. To, kurwa, ja nie chodzi o to, że ja nie rozumiem po niemiecku i napisów nie umiem czytać. Mi wnerwia aha, dźwięk aha. niemiecki w tle, to jest jakbym wiesz. No, no, no, niestety. Nie toleruję. Szajse. Szajse, mhm. tak. No, z tym nie To jakby jest inna tam po niemiecku. Tylko, że no nie jest jakiś rewelacyjny. Dla mnie to jest taki, taki średni serial ze wskazaniem na to, że można sobie go obejrzeć, ale bez szał. Nie wiem, ten drugi sezon zapowiada się tak jakoś chyba lepiej. no Ale co z tego będzie, to, to nie wiem. Mhm. Um, po prostu jest, jest idiotyczny na poziomie takim nawet bardzo, bardzo, bardzo pseudonaukowym. To po prostu się tam kupy nie trzyma. nie? Ale spoko, spoko. Nie, niech będzie, nie? Ale wi, widzisz jakieś nawiązania, że faktycznie jest trochę podobny do Stranger Things? W, w jakiś tam aspektach? Nie. Nie? Nie, no. nie, nie widzę taki. Znaczy to, to, to, można tam na siłę aha. coś wyciągać, ale nie, to w ogóle się nie kojarzy, jest no, zupełnie czy, coś to, to, to, to innego. Zupełnie innego, tam jest, tam jest nie, zupełnie no, inna historia, to. zupełnie inny klimat, tam w ogóle nie ma jakiegoś... Wiesz, Stranger Things jest jednak trochę zabawny, nie? On jest taki lekki. Pomimo tego, że tam są mm -hmm. pewne rzeczy mroczne i, i, i ponure, ta, to on ta, jest taki ta, amerykański, ta. nie? Amerykańska, Zgodzisz, tak ja. jak już kiedyś gadaliśmy, amerykańska apokalipsa ma to do siebie, że jest na swój sposób taka do przeżycia, do przetrwania, nie? Ostatecznie gdzieś tam ten człowiek triumfuje i tutaj też tak jest. A w Dark jest taki ponury, smutny i tam nie ma nic wspólnego, że jakieś takie depresyjne klimaty raczej... Więc nie, nie, on tam, nie, nie, nie. na tym poziomie też nie jest podobny do Stranger Things, to nie wiem, ktoś tam pewnie wymyślił takie hasło marketingowe i gdzieś tam próbował by to upnąć i poszło w świat, nie, ale nie jest to jakiś serial, który bym polecił, no to no, taki tak fest polecił, ale też nie taki, który bym fest zniechęcał mhm. do obejrzenia, natomiast na pewno jest taki serial, który bym fest zniechęcał, bo jest strasznie daremny i naprawdę, no... No żenuła Genua. I to on się ostatnio pojawił na... Mm, Netflixie? Pojawił się ostatnio na Netflixie. i O kosmosie? W tym kosmosie? Ja, yeah, Another Life. O Boże, ma... Boże, jakie to jest słabe... A nie, Another Life, poczekaj, Another Life. To jest to o kosmosie? Tak jak nie. 500 innych seriali na Netflixie. A tak, a to też o kosmosie. To jest coś takiego, że oni tam... A dobra, to Z, z ziemi będzie. tam lecą, gdzieś słabe. tam... Do, no i jest jakaś tam... Poza... Jakiś obiekt wylądował na Ziemi. Oni nie wiedzą, co to jest. No i tam wysyłają też do źródła jakby tego obiektu jakąś tam ekipę. Ale oglądanie tego... Ja serio, ja nie, ja nie zmęczyłem pierwszego odcinka, bo to było dla mnie tak absurdalne, że to po prostu nie dałem rady. Bo to było takie Beverly Hills 9210 210 problemy nastolatków w kosmosie, nie? Nie, to, to jest... To, jest, to, jest, to, to było słabo. No, nie dałem rady, nie? nie dałem rady, może ktoś to, to zmęczy jak ktoś zmęczy to niech doznać, czym czy, czy mu się podobało bo ja po prostu nie przebrnąłem przez, przez sam początek nie? No, już uh -huh. pomijam takie aspekty że tam naprawdę niektóre rzeczy to tam się komuś się tam troszkę przynajmniej rozumie fizykę, to, to wierzę, to tak trochę jest z dupy, nie, tam wszystko No hmm. ale spoko, to akurat jest już takie czepialstwo, nie? No, Także eee. nie polecam generalnie. A, i zobaczyłem w końcu John'a Wicca. Przepraszam, przyznam się, nie widziałem John'a Wika wcześniej. Ale mówisz, Pierwszy o... Raz... mówisz o której części? Pierwszej części. Nigdy tego nie oglądałem. Pierwsza najlepsza. Nie... I powiem Wam, nie że oglądałem... byłem zachwycony. nie. Ja byłem zachwycony. Mówię, Boże, dlaczego ja tego filmu jeszcze nie obejrzałem wcześniej? To jest niemożliwe, nie? Ale to, no, no, zabawa 10 na 10. No polecam Ci jeszcze Stosy, dwój dwójkę, ale, ale trójka to już nie, nie jest taki sztos. Mm -hmm. eee, chciałem powiedzieć, że ten Afterlife twój e, ulubiony serial, Wojtku on miał ocenę na filmie 4 na 10, więc um, naprawdę to musi być kaszanka ostra no, ja, to w sumie ja się pewnie za, ze względu na czas to pewnie tego nie odpalę. ale jak już jesteśmy przy Netflixie, to fajny serial e, fajny film nam się zapowiada na Netflixie e, który najpierw w ogóle będzie w kinie czyli będzie to Irlandczyk, nie wiem czy widzieliście za, zapowiedź tego filmu nie wiem, który mówisz. Chyba nie. E, Okej, okay. no to będzie Irlandczyk z Al Capone, z, Roberto, z Robertem De Niro w, stale, w starym e, maf, mafijnym klimacie. E, no słuchajcie, rewelacja dla fanów Ojca Chrzestnego: rewelacja. Zobaczcie sobie Irlandczyk. On będzie najpierw w kinie, a później wyjdzie na Netflixie, bo to jest film Netflixowy, a wiadomo, co jakieś tam e, nagrody poogarniać bo Akademia się nie godzi, jeżeli jest tylko i wyłącznie na streamowej platformie, tak? Więc zobaczcie sobie, bo jest tos. E, dobra, e, Wojtku, coś tam jeszcze oglądałeś, grałeś? Coś tam jeszcze, z, ale teraz troszkę z innego świata, ze świata gier planszowych. A, super! To dobrze, możemy pogadać. No, jedziesz. Ostatnio miałem przyjemność, znaczy w zasadzie to kupiłem dziewczynie na urodziny, Azula po prostu drugą no. część. Druga część to może nie jest dobrze powiedziane. Azur tam wyszedł parę lat temu. To jest taka gra, gdzie układa się mozaikę. Mhm. Bardzo fajna, bardzo prosta. W, w zasadzie są proste, ale trzeba trochę pokombinować. Gra tak maksymalnie na 4 osoby, chociaż tam pewnie by się może i dało więcej, gdyby były plansze. No ale generalnie na 4 osoby max Taka rozgrywka, jak już wszyscy wiedzą jak się gra, no to tak mniej więcej 20 minut może, 25, czasami 15. Mniej więcej średnio 20 minut. Fajna, Bardzo fajna gra, naprawdę jedna z fajniejszych gier. I teraz niedawno wyszła druga część i druga część już jest z witrażami. I jest o wiele lepsza, fajniej, fajniej przemyślana, lepiej przemyślana. Jest, jest, zasady są tak zrobione, żeby była bardziej losowa. Bo ile w pierwszej części dużo jest takiego... Jak gdyś już ma swoją strategię, to będzie pewnie tę strategię realizował. A w tej, w tej odświeżonej wersji... Znaczy nie odświeżonej, bo to jest inna gra, ale też się nazywa Azul. No, tylko no, tam pod tak, tak, jest jakieś No to tam znowu jest także większa losowość, jeżeli chodzi o początek gry. Ale, bo tam się losuje po prostu tą planszę, jaką układasz. Ale jest większe, większy nacisk na to, że ty jeden musisz pokombinować, jaka jest dla ciebie najlepsza strategia, jak się najlepiej układa. Bardzo fajna gra, bardzo prosta gra w zasadzie. Tak, nie trzeba jakoś tam mega dużo tłumaczyć. To nie jest tam powiedzmy jakoś fast, fast gra typu, typu, nie wiem, jakieś tam albo coś takiego, z tych trudniejszych czy tam, czy tam jakieś gry o tron. Yy, więc polecam, naprawdę jak ktoś chce sobie kupić fajną grę naprawdę fajną grę yy, taką do, do, do maksymalnie czwórki znajomych to polecam tylko, że ona jest dłuższa niż ten pierwszy Azur więc jak ktoś szuka takiej gry na góra dwa kwadransy rozgrywki to ten T1 a jak ktoś szuka taką grę powiedzmy już na tak od pół godziny do 45 minut, może czasem do 50, jak tak jeszcze się tłumaczy zasady to ta dwójka jest troszkę bardziej tutaj polecana, chociaż z drugiej strony myślę, że jak już wszyscy gracze dobrze umieją grać, to to też się tam skraca ten czas tej, tej rozgrywki w tą dwójkę, nie? Mm -hmm. No, bardzo, bardzo fajna, polecam, polecam gorąco, na pewno nikt, kto to kupił, wątpię, żeby ktoś, kto to kupił był niezadowolony, bo to jest jedna z fajniejszych gier ostatnich lat, bardzo dobrze oceniana, a przede wszystkim jest bardzo ładnie wydana, ona jest świetnie wydana. To naprawdę te, te witraże wyglądają jak takie kolorowe szkiełka, takie paciorki, i naprawdę wyglądają świetnie. i Każdy, kto to otwiera, to pierwsze, co zwraca uwagę, że jak, jak to jest ładnie wydane i, i jak to się fajnie tam błyszczy. Wszystko, a no? a po, powiedz mi, Wojtko, czy ona jest taką typową imprezową grą? Nie, to nie jest typowa imprezowa gra. To jest raczej taka gra. Mm, Wiesz, to też nie jest taka gra typu jakaś wielka przygoda albo coś takiego, bo te to w ogóle odpadają jako imprezowe. Natomiast my czasami A. na imprezach w nią gramy, ale to nie jest ta, taka gra jak Dixit, to nie jest taka gra jak eksplodujące kotki, właśnie... na przykład, albo coś takiego. No to nie, to nie to nie jest. To jest taka gra po prostu, gdzie jednak cztery osoby niby w nią najwie... No tak, no, no po prostu nie niby, tylko cztery osoby w nią najwie... mogą zagrać. Więc nawet jak jest nas więcej, to gramy w parach ale cztery, tak? No i koniec. No więc jak jest impreza, no to raczej więcej osób w nią nie, nie pogra. Mm. No dobra, spoko. E, czy coś jeszcze? Wojt, Wojtku. Nie, nie, to wszystko. Nie, wszystko, tak? Dobra, więc możemy tym oto płynnym ruchem przejść do naszego kolejnego uczestnika tego podcastu, czyli Rafała. Rafale, co tam u Ciebie? Cóż to? Przede wszystkim Halo dalej kontynuuje, jeżeli chodzi o granie. Mm. E, mamy, mamy już trzecią część odpaloną i jest spory przeskok, bo, bo jedynka i dwójka to było ewidentnie na tym samym silniku wiesz odpalone gry gdzieś tam rok, dwa lata po sobie, a, a trójka tutaj miała jednak trochę, trochę zastrzyk czasu, inwestycji i, i czuć, że to jest zupełnie gdzieś tam inny poziom. E, przebudowany też jest model, Model całej strzelanki i, i, i zupełnie inne. No czy powiedzmy się nauczyć trzeba od nowa pewnych rzeczy, bo, bo, bo zupełnie inaczej gdzieś tam reagują postacie na strzały, na wszystko, ale, ale wciąż jakby jest przyjemnie i się będę myślę cieszył, aż nie skończę całej kolekcji, czyli jeszcze mi gdzieś tam dwie zostały. E, to tak głównie i kluczowo, jeżeli chodzi o giereczki. E, z tematyki serialowo, e, Netflixowo i, i tak dalej innej, to, to, to, to co tam mamy odpalone e, na bieżąco. Przede wszystkim nadrobiłem dwa sezony i, i trochę ubolewam nad tym, że ponoć e, ma nie być trzeciego e, takiego serialu, który już trochę czasu wisi na Netflixie, mianowicie Happy. Happy jest strasznie pory tym serialem, ale, ale jednak urzeka, jak się go odpali, tam co najmniej na jeden-dwa odcinki, bo, bo na początku po prostu miałem wrażenie, że to jakaś jest totalna głupota i, i go wyłączyłem, a, a potem to jednak się nie dało od niego oderwać. Nie wiem, czy oglądałeś. no W każdym razie. Yy, brutalny do granic, pełen wiesz, wulgaryzmów, przemocy i tak dalej, a jednocześnie wiesz, yy, z jakimiś takimi zakręconymi jazdami typu jakiś latający. Yy, jednorożco osiołek, który po prostu jest wymyślonym przyjacielem córki głównego bohatera. I wspólnie starają się odnaleźć ją, która została porwana, nie? Z pijakiem, alkoholikiem, narkomanem, wiesz, byłem policjantem. Takie tam typowe, typowe po prostu, wiesz, zagrywki amerykańskie. Nie, w każdym razie bardzo fajny serial i bardzo, bardzo mi się go dobrze oglądało, kompletnie, wiesz, nie przeszkadzały mi żadne tam odjazdy fabularne, bo, bo, bo Całkowicie pasują do całego kształtu, który się tam dzieje. E, więc to jest coś, co zdecydowanie polecam. E, dokończyłem również, bo, bo Netflix zapodał e, ostatni z nakręconych e, serii e, odcinek, znaczy sezon Homelanda, o którym już mówiłem wcześniej. To jest ósmy sezon i, i pojawił się jako dostępny gdzieś chyba miesiąc czy półtora temu, więc, więc można powiedzieć, no jeszcze nie zamyka klamrą całej tej historii, a zostawia pole do popisu, że coś tam się będzie dalej działo, ale chyba jest chyba jest jednym z takich naj, najbardziej rzucających gdzieś tam do, do, do przemyśleń i, i tego, co się dzieje, żeby gdzieś tam przeanalizować. Dużo się tam dzieje, dużo słabych, przykrych rzeczy i, i w sumie robi wrażenie, jak się go ogląda, więc ósmy sezon Homelanda. Jak ktoś gdzieś to tam miał odstawione, to mówię, że jest i polecam wrócić do tego. No i cóż, tydzień temu, czyli 27 lipca, odbyła się szósta już edycja rozgrywka party. Imprezy, na którą przyjechało znowu, myślę, że tak około 150 osób, tak, tak oceniając po, po wypełnieniu klubu i, i tym, ile było gdzieś tam w poprzednich latach. Eee, to tu dużo powiedzieć, no. Znowu odbyło się w disco VR, trochę lokal został przebudowany, eee, trochę miałem wrażenie, że było mniej atrakcji dostępnych, eee, no, powymieniali powiedzmy te, te te poprzednie swoje miejsca do, do, do gier, było kilka nowych postawionych, miałem okazję trochę pograć w Beat Sabera bez słuchawek, bo bo nie wiem czemu zamontowali go w ten sposób, że słuchawki nie działały i jedyne co się machało mieczami to, to, to bez muzyki, bo muzyka sobie grała swoje w klubie. Niemniej jednak, no, no wiadomo, Beatsaber robi swoje. E, swoją drogą jakieś tam już dwie aktualizacje wyszły na, na, na Playce i teraz kilka dodatkowych utworów, więc to już szkoda, że nie ma takiej edycji do kupienia e, kompletnej, że, że możesz kupić sobie albo z opcją e, z jednym dodatkiem muzycznym, albo z drugim, a nie możesz kupić wszystkiego naraz. E, to trochę boli natomiast cała impreza się bardzo fajnie udała, nie wiem co będzie w kolejnych latach, czy czy dalej będzie ten lokal utrzymywany, bo coś tam się zmieniało z, z menedżerstwem, które tam wcześniej współpracowało z ekipą, ale ale cała impreza świetnie się udała, pobawiliśmy się popiliśmy, pogadaliśmy z setką ludzi którzy tam byli, pozdrawiam wszystkich z tego miejsca bo, bo, bo też byli nasi słuchacze jak najbardziej eee, no i, i to w sumie zdominowało trochę ten tydzień Czyli, czyli Rafał, mam rozumieć, że je, e, parę autografów porozdawałeś. Oczywiście, na, na piersiach się tylko podpisywałem. Tylko Aha, na tych owłosionych tak. długopis się wrzynał, w, to, to, to nie, nie dawało rady, ale, ale poszło. Okej, okay, no. No, i tyle. No nie, nie, nie, nie, nic tam wiesz, nie będę wyciągał za bardzo. No jestem zdeterminowany, że w tym tygodniu odpalam wiara i, i lecę z tymi grami, które tam mam odłożone, żeby, żeby ponadrabiać. Bo już jest pogoda taka trochę lepsza, że, że, że temperatura w domu pozwala, aby się morda nie spociła za bardzo. Więc yy, zdecydowanie trzeba to odkopać i w ogóle plejkę odpalić. No, ale, ale wszystko powolutku. Hmm. <śmiech> no dobra. E, no to teraz ja. E, dobra, to zacznę w sumie od gier. E, a, a, a. E, dalej Days day Gone, e, jestem na kompletnym końcu, ale ten koniec mi się strasznie przedłuża, okazuje się, że jeszcze będę musiał e, tam, e, w ogóle grać w Days Gone i chyba go, jak go przejdziecie albo nie, jak walczycie z pierwszą hordą, to pokazuje wam się na mapie nowe misje z hordą, że, że będziecie mieli, nie wiem, około 30 i będzie, albo 40 nowych aktywności związanych z hordą. E, z hordą, że musicie ją zaatakować i zniszczyć. I teraz e, zac zacząłem się na takim trofeum, że muszę w jedno miasto e, e, jedną osadę maksymalnie e, muszę ją wymaksować na najwyższy level, przez co muszę robić misje, które, które tam e, od nich tak jakby i zostały mi tylko hordy, więc muszę robić te hordy, strasznie mi się nie chce tego robić, bo, te, bo zabawa z hordami to jest czasami na 15-20 minut z jedną i to też może wam coś tam nie wyjść, trzeba się do tego przygotować, więc wkurwia mnie ja to, a widzę, że będę się sporo tych hord zrobić, bo te punkty za te hordy, aż, aż tak dużo ich nie dostanę, więc, więc to mnie trochę wkurwia więc już takie wymaksowanie tej gry, już myślałem, że już, że już mam koniec a to okazuje się, że do jednego trofeu muszę zrobić coś innego i już już, już jest nie niemiło dla mnie, bardzo bardzo nie niemiło więc Days Gone, poza tym oczywiście Smith, tak jak e, e, mówiłem, no, chciałabym nauczyć się gry na gitarze i gram w sobie w tego Rock Smitha jest trudno, lekcje są coraz trudniejsze no, już na palcach robią mi się odciski, więc jest, jest pro e, i no i robię to sobie robię chcę wszystko sobie wymaksować, więc nie ma przebacz, nie, nie robię kolejne lekcji dopóki wcześniej nie zrobię e, wszystkiego na 100%, więc e, to tak sobie zapowiedziałem no oczywiście gra się w to zajebiście pięknie to wszystko działa e, konsola ładnie to czyta, więc e, jak najbardziej polecam, no i jeszcze z takich rzeczy w Borderlandsie sobie, ze względu na to, że była ten Hanson Collection za darmo w plusie, więc każdy mógł sobie to, to przytulić jak miał plusa. No i oczywiście to mam i świetnie gra się na split screenie na przykład z drugą połówką i sobie właśnie gram z, z tą swoją. Borderlands dwójka, akurat przeszedłem całe na PS3. A the, the Prequel wychodzi wtedy już pod koniec PS3, więc ja już sprzedawałem praktycznie tą konsolę, bo chciałem już być przygotowany na czwórkę. I powiem wam, że Eee, że nie, nie, nie miałem możliwości trochę pograć y, za bardzo w tego prequela, więc teraz to nadrabiam eee, i właśnie sobie z dziewczyną e, gram w prequela gra się zajebiście na split spli spli screenie oddzielne trofea, czyli to co lubię eee, no grafika już jest trochę stara, ale, ale i te menu jest za duże bo powinno być w jakiejś lepszej rozdziałce ale ogólnie jest w porządku, wiem, że wyszła tam aktualizacja po 4K do PlayStation Pro, no niestety ja takiej nie mam, więc nie mogę tego przetestować no i powiem wam szczerze, że gram sobie w tego pre-sequela i tak gram, gram, gram, gram, to ja w ogóle kompletnie nie będę miał ochoty na razie na Borderlands 3, pomimo tego, że wydaje, wydaje się, że będzie, będą w porządku ale po, po tym, co jeszcze mi w prequelu czeka, tam jeszcze z dodatkami to jest wszystko, więc mam jeszcze dwa dodatki do tego masakra, to w ogóle na tych Borderlandsów kompletnie nie czekam, które no w sumie notabene wychodzą za miesiąc, nie? No, więc to chciałem powiedzieć, to ogrywam z filmów. Jeżeli chodzi o plaszówki, to też ogrywałem wczoraj parę plaszówek. O jednej powiem, ale to szybko. Ale zanim o niej powiem, powiem o dwóch filmach, które obejrzałem. Pierwszy film to może zatrzymam się na tym gorszym filmie. Czyli obejrzałem sobie Kapitan Marvel. Eee, słuchajcie, no wiecie już po Avengersach pewnie wszyscy jesteście, ja jeszcze nie, ale, ale, ale już, już jest nade mną. Eee, już sobie kupiłem oryginalną edycję na Blu-rayu za 150 zł. Eee, więc e, słuchajcie, Kapitan Marvel jeśli chodzi o ten film, no eee, wiedziałem, że ona będzie rozpierdalała, że będzie zajebista i tak dalej, i tak dalej. Ale dla mnie ta historia jest kompletnie z dupy. Tam, tam w tym filmie się nic nie dzieje, tam, tam w ogóle no, kompletnie się nic nie dzieje, ani żadnego roż, fajnego rozpierdolu. Ona dla mnie w ogóle jest kompletnie nijaka, ta osoba jest kompletnie nijaka, dla mnie w ogóle mogłoby jej nie być. Jak w, ona w Avengersach jest, nie oglądałem e, e, Endgame'a, ale w Avengersach to dla mnie ona jest zbędna, bo ona, ona mogłaby nie istnieć, po prostu. Fajna jest, ładna jest w miarę, fajna ma moc, okej, okay, ale... Ale kompletnie nijaka i powiem wam, że w tym filmie były właśnie Fury, który, który był zdecydowanie lepszy niż, niż ona. Już pomijam, że Samuel jest zdecydowanie lepszym aktorem niż ta aktorka, która gra tą Kapitan Marvel, ale, ale no, postać kompletnie z dupy. I, I to jest chyba pierwsza postać, której po prostu mogłaby w ogóle nie być w, w Avengersach. Ale gadaliśmy, coś, co ale gadaliśmy o tym. Że... Tak, tylko, że ja, ja, ja tego nie oglądałem wtedy, No okej, okay, no, no, Teatr... no i wiesz, ten, ten sam... to temu dopiero. Tomek, którego pozdrawiamy serdecznie z tego miejsca, wiesz, podnosił ten, ten sam argument, no, no ale jednak ona tutaj miała tylko i wyłącznie jedną rolę, no żeby po prostu przejąć schedę całą po imprezie, nie, po, po starym towarzystwie którym się kontrakty po pokończyły no i ona ma być tym takim, wiesz yy, główno teraz, yy, spinającym całą ekipę no i, i siłą rzeczy tylko po to tam była, tak, ja wiem, że to można było na sto razy yy, sto różnych sposobów inaczej, wiesz, rozwiązać zakończyć, yy, ściągnąć wcześniej tam jej postać, wykorzystać i tak dalej, jakoś to tam wytłumaczyli, no ale ale po prostu ona tu musiała być no po to, żeby gdzieś tam zostawić open dla, dla kolejnej fazy MCU i tyle no tak, tak, tak, tak, ale... No, Trzeba zignorować, skupić się na Ja rozumiem, na reszcie. bo tam... Bo tam, tak, powiem ci, że no, tak jak w tych Avengersach, tam dużo kobiet nie ma, tak? W sensie, które są tymi bohaterami. Mamy tylko tą... To, o Boże, Scarlet, Scarlet mamy. Ja mam miałeś całą, całą scenę właśnie poświęconą tem, które. ile kobiet jest w MCU, tak? Aha, jeszcze jest. Z, była cała z, scena, z Galakcji, gdzie chyba jest, ich okay, tam dobra, osiem więc... wyskoczyło, bo, bo, bo jest i, tak, chyba tak. Jest tak, i tak, osa, tak. jest i ta murzynka z. Jest, dobra, z tej, ok. No, trochę trochę ich tam pozbierało, nie? Jest, dobra. Okej, okay, jest, ale no, powiem wam, że Kapitan Marvel jest dupy i nie wiem, czy to się dobrze im sprzedało. Mam nadzieję, że nie. I, i niech ją z, z zakopią, bo, bo jest strasznie chujowa. Ale sam, a samą sam, sam takiego Marvel film oglądałeś? No właśnie sam. Ja tylko to oglądałeś. Ty ja co... bo... Dobra, bo nie zrozumiałem. Myślałem, że ty mówisz o jej udziale w Avengersach ostatnich. Nie, nie, nie. Ja mówię o filmie. Ja mówię o filmie, który ostatnio oglądałem. Nazywał się Capital Marvel. Nie, jest co? Ty I to, to, to z dupy. uroczy był. Kurde, te lata siedemdziesiąte lata z tym, tym ujęciem. Znaczy urocze było wszystko, ale oprócz, oprócz niej. Wszystko tam było urocze. Oprócz niej. Ona zagrała to słabo, ona w ogóle jest, była strasznie nijaka no bo... i kompletnie mi do niczego nie pasowała. A wszystko obok niej było spoko. No okay, tak, okay. Bo jak, jej było jak najbardziej śmieszne i spoko. No bo ona taka jest bez e, no, charakteru. Ale to jest oczywiście. Ja to troszeczkę tak sobie tłumaczyłem kwestią tego, że, że miała wiesz. Yy... Tą utratę pamięci i, i niejako tam całościowo się wychowała gdzieś poza ziemią, przez co brakowało jej tego tego ziemskiego sznytu, nie wiem, z jakimś humorem i charakterem, no ale, ale w sumie było jak było, tak? No z drugiej strony patrząc na, na Marvela, to yy, ten, jak on się nazywa? może yy. Ze strażników galaktyki, eee, ten, ten, ten chłopaczek co, co z Ziemi. Starlord? Tak, Starlord. No to Starlord też się wiesz, od dziecka wychował z, z kosmitami, zagra, wiesz, jakby w kosmosie i całkowicie go nie, to nie pozbawiło chemii, nie? Jakiejś tutaj pozytywnej. No nie, no to on, to on, to on, to on to... robi jakoś tak. To... Przepaść, to jest No dobra, no to tutaj, nadrabiaj tak, dalej to ja Avengersów i, i polecam Spidermana swoją tak, drogą. Tak, Spiderman to... tutaj wskoczył bardzo wysoko, jeżeli chodzi o, o zarobki i jest yy, kolejnym chyba miliardowym filmem. Jakoś tam wysoko, wiem, że poszedł. No więc więc w ogóle Disney w tym roku takie, takie kasy, wiesz, obrócił, że, że już pół roku minęło, oni już po prostu pobili wszelkie rekordy na wytwórnie, nie? Przez to, co wykupili wszystko. A jeszcze jak jak się w ten streaming zaraz wpierdolą, a zaraz, zaraz to zrobią, to... to Ale jest ogóle, to wiesz, li, licząc nawet na nowo świnkę. wydawanych filmach, które po prostu idą do kina, to nawet ta kasa się liczy, nie? To, to, to już wszystkie inne dochody, to wiadomo, że, że są prze, przekozackie, nie? A jeszcze przecież wiesz czekają mhm. nas Gwiezdne Wojny, też na koniec roku, Tak to będzie... To będzie... No a, tam pewnie miliardzik będzie na nie, no Przecież to jest końcówka całej serii, to oni już zaraz zaczną wiesz, to reklamować. Nie? Poza tym już są przecieki, że, że podobno bardzo dobrze ten film jakoś jest tam oceniany na etapach jakichś pokazów tych, tych, tych, tych wiesz, nawet nie przedpremierowych, tylko tych badawczych, nie? Bo dobra. wiadomo, że są tacy, co oglądają te filmy po to, żeby jeszcze móc coś pozmieniać w produkcji. No, no dobra. No, tak, więc ogólnie, Kapitan Marvel to jest najgorszy film Marvela, który oglądałem. I słuchajcie, jeśli, jeśli chodzi o jeszcze jedną rzecz, co obejrzałem, to sobie obejrzałem coś takiego: Realfa Demolkę w internecie. Było, no, było, Czyli drugą część. Tak, żeby było śpiesznie, w ogóle nie oglądałem pierwszej, więc to jest mój pierwszy kontakt z tymi bohaterami, i może w ogóle dlatego bardzo mi się podobał. E, fajny humor był i Ralfa i tej, i tej e, jego Vanelopy e, e, z którą, z którą on, on sobie tam chodził powiem wam, że, że świetnie świetnie to w ogóle e, świetnie to w ogóle wyglądało wszystkie te postacie z, z różnych, e, nie wiem, gier przede wszystkim w sumie tam, tam były gry e, razem połączone no i jakaś tam przygoda, w której ona on, oni muszą tam tą część znaleźć jedną i wędrują do środka internetu, i tam wszystkie Facebooki, Allegra e i i inne tego typu rzeczy. ]right tak. rzeczy. Powiem Wam, że właśnie. cały hey, cały ty, cały ty to, oglądałeś Oglądałeś to? tak? Tak, tak, Opo op opowiadałem o tym. To. Mówiłem, że właśnie a, jest samo jakby pokazanie internetu taak, od wewnątrz. W ten sposób taki jakby, jak nie wiem, żeby dzieci zrozumiały, czym jest internet, Rewelacja, tak. w stylu. Był świetnie pokazany, nawet z takimi opcjami, jak zejście do, do, do Dark Webu, nie gdzieś tam, wiesz, Aha. na dole. Na, na. Było świetnie. Taak. Więc ta, dokładnie jeżeli byście chcieli wytłumaczyć jak działa internet dzie, dziecku albo jak to wygląda, no to słuchajcie, ten film jest ten film jest takim podstawowym, nie wiem, poradnikiem, albo, albo po prostu jakąś tam wiedzą, bo jest to po prostu zrobione zajebiście aukcje, jak tam aukcje no. są, to trzeba zrobić, w, w tak, ogóle wszystko, świetne. Wszystko było sympatycznie zagrane, no i, świetne, no i Trzeba przyznać, że tam fajna była ta bitwa na koniec, to, to, to robiła wrażenie, jak wiesz, widziałeś z każdej strony yy, przy takim rozmachu, wiesz, postacie znane właśnie z różnych gier, właśnie gdzieś tam, już nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że tam właśnie i z Halo biegały postacie, i, tak, wiesz, i z Halo, ze Street każdy... Fighter'a pamiętam, to na pewno. Tak, tak, wszystko, cały misz masz pięknie po prostu zrobiony, wiesz, rozegrany, fajnie. Fajnie to było. No i słuchajcie, Kreska była świetna. Eee, kreska była świetna. Tam w ogóle, e, powiem Wam, że tam była jedna scena z tymi księżniczkami. Nie wiem czy pamiętam, i tam były wszystkie księżniczki z Disneya. Bo to jest świetna i, scena, była w tak, ale to i, jest... tak, i każda księżniczka musi mieć swoją piosenkę, i w ogóle, w ogóle musi być jakaś nieszczęśliwa albo coś. E, każda musi to, mieć to, swoje ten, jakiś bulldupy o coś, nie? Bulldupy, tak, tak, tak, tak. I to były wszystkie księgi Disneya, jakieś syrenki, jakieś Kopciuszki, inne inne tego typu. E, świetne. E, więc słuchajcie, Ralfa Demolka, ty oglądasz Rafał pierwszą część też? Też, też pierwszą część oglądam. I, i która część, Twoim zdaniem, jest lepsza? <coughs> Wiesz co? W, pierwsza się bardziej w klasycznych klimatach zamykała, bo to się mhm. działo wszystko w Salonie. Jeżeli dobrze pamiętam, to tam po prostu nowy automat jakiś został wstawiony. I oni sobie jakoś tam poszli do W jedynce. Do tego w jedynce, tak. I, mhm. i, I ta cała wycieczka gdzieś tam się odbywała właśnie do, do jakiegoś tego... Pomiędzy tymi światami, które były w tych automatach, nie? E wow. Czyli też gdzieś tam wychodzili z tych swoich gier, ale, ale plątali się tylko po kilku planszach, nie? I to było takie, wiesz, sympatyczne, ale, ale ograniczające się, wiesz, do Pacmana i paru innych tam klimatów, a y a tutaj było takie wyjście na grubo, nie? Do, do sieci. Mhm. Okej. Okay no dobra, słuchajcie i jeszcze, jeszcze chciałem powiedzieć o tej planszówce w sumie chcę tylko powiedzieć dosłownie dwie minutki, że grałem w fajną, fajną karczankę, nie wiem, Wojtku słyszałeś o czymś takim, co się nazywa 6 bierze nie Nie, dobra, więc słuchajcie e Karcianka to jest karcianka, słuchajcie, ona kosztuje pewnie, nie wiem, 30 chyba, 6 zł za nią dałem, ale jest rewelacyjna. E, mamy 104 karty ponumerowane, więc pierwsza karta to jest numerek 1, ostatnia to 104. E, I słuchajcie, tymi sto, 104 kartami e, gracie sobie w, nie wiem, w dwie osoby, 3, 4 albo 10, jak chcecie, w zależności od tego, w, w ile chcecie. I po prostu do, do pewnych kart, które są na stole 4 rzędy, dokładamy wyższą liczbę zawsze. Tylko wyższą, i ale musi być niższa niż poprzednia, tak, żeby żeby było maksymalnie do 5. Pięciu kart w danym rzędzie, bo jeżeli dołożymy szóstą, a będzie się tak zdarzało bierzemy cały rząd i od nowa eee, fajne liczenie w, w Bani eee, troszeczkę taka matematyka, troszeczkę kombinowania zasady banalne i świetnie się sprawdza na imprezach, eee, więc jeżeli zastanawiacie się co wziąć takiego imprezowego, ten tutu jest naprawdę dobry, ja wiem, że tam właśnie są Dixity i tak dalej, ale to ma to jest, to jest strasznie proste i nawet e, jak ktoś e, e, Czujecie, że ktoś jest bardzo słaby w, w ogóle w planszówkach I w ogóle jakimkolwiek myśleniu To dodajcie da mu sześć bierze Myślę, że może ogarnąć ten temat e, Bo tutaj też troszeczkę e, Szczęścia trzeba mieć e, Więc e, sześć bierze jak najbardziej polecam Prost ta karcianka ma chyba z 10-15 lat, 20 Kiedyś ją grałem, teraz sobie ją kupiłem sam dla siebie I grałem, właśnie próbowałem ją wczoraj Rewelacyjnie dalej się w to gra e, Więc jak najbardziej polecam no i słuchajcie, no i temat o płynnym sposobem przechodzimy do wiadomości, wiadomości do świata. Aha, miałem jakieś pytanie dawać na Hyde Park, aha, miałem dać, dawać jakieś pytanie na Hyde Park, ale na razie nie dam, może wymyślę w trakcie odcinka. Słuchajcie, wi wiadomości, eee, no dobra, jak ktoś macie to mówcie, ja powiem, że bardzo fajna, e, bardzo fajna teraz wyszła lista na PlayStation Plus w sierpniu. E, wiem, że nawet Rafa e, e, dzi dziwnie się nią zainteresował. Słuchajcie, to jest Sniper Elite 4, który jest na, naprawdę do, dosyć fajną grą. Może nie jest jakimś, jakąś rewelacyjną grą, ale na pewno nie fajnie no, o sobie... O Sniperku trochę opowiadałem. No, Sniper jest fajny. A, no? wiesz, plus, plus mnie nie zajara, dlatego że właśnie no jedną grę mam w Game Passie, a, a Wipeouta sobie mogę wiesz, kupić za kilka dyszek bez problemu. I, i tak w sumie nie ma wiesz yy, po co tego wrzucać na cyfrę, skoro można mieć w pudełku na szczęście tą grę mm. yy, ale, ale sam snajper jest bardzo w porządku nie? I, i, i naprawdę robi robotę więc, yy, więc jeżeli ktoś yy, ktoś by się zastanawiał to, to to polecam ponownie, bo to jest taka porządna, duża gra plus wipeout też jest porządny, więc yy, idzie jakby się tym pocieszyć dobrze, tym, tym plusem, nie? No tak, eee, eee, i no tak, ale powiem wam, że plus naprawdę w tym miesiącu jest dobry, ostatnie miesiące były dosyć słabe, pamiętam, ale w tym jest dosyć dobry, szczególnie, że ten, e, pamiętacie, że ten Wild Pout Omega Collection, ja, ja nie pamiętam, ja to mam, e, wydaje mi się, że tam są w ogóle dwie gry, e, jest tam 2048, to się nazywało i coś jeszcze, e, do końca nie pamiętam, ale najważniejsza rzecz, którą chcę powiedzieć, tam jest VR. I ten VR jest naprawdę dobry i powiem Wam, że to jest taki VR, w którym bym powiedział, że to jest top 5 gier na vr w której ja grałem. Gra się w to świetnie i gracie z cockpitu ze środka i naprawdę fajnie to się prezentuje. E, więc y, polecam wam e, ten miesiąc plusa, jeżeli macie na przykład VR, a nie graliście w tą grę. Tak, żebyście się sprawdzić, możecie sobie wziąć za trzy dyszki. Wziąć, kurczę, trzy dyszki to, kurwa, jeszcze to gówno drożeje. No to nie, no to w sumie jak nie bierzecie, to, to chyba nie ma sensu, bo chyba tyle to też może kosztować. Nie wiem, czy właśnie to tylko 40 złotych gdzieś nie widziałem e, na jakichś na jakich promocjach. E, ale... Na jak pod... Tak, tak, tak, tak. Ja nie wiem, czy 42% nie, nie widziałem jakiś czas temu, na jakiejś promocji. Teraz było 70%. Nie, nie wiem, nie teraz jest kupić... mega przecenione połowa gier z wiara w ogóle na plusie. Tak myślałem, że tak. ostatnio aż wpadnę na zakupy, ale się powstrzymałem. No, więc tak, tak czy siak, dobry miesiąc na plusa. Rzadko tak dobrego nie Dawno tak dobrego nie było. E, dobra, słuchajcie, e, chcę jeszcze powiedzieć o paru rzeczach. Słyszeliście w ogóle ten. No, mm, Słyszeliście w ogóle tą drakę z tym ninja? ninja, ninja, jakiś tam streamer jest ninja, nie, nie, nie wiem czy go ogarniacie. Nie, nie znam tematu, nie wiem o co chodzi. E, Wojtek? Nie, nie, nie mam bladego pojęcia. Okej, okay, dobra, słuchajcie, jest sobie jakiś tam ninja e, streamer, który jest w ogóle jakimś kotem, e, w sensie, że bardzo dużo streamuje. Z tego co się orientuje, to on wypłynął pod względem e, e, Apexa i on zarabia miliony dolarów w ogóle za promocję Apexa i w ogóle streamuje Apexa chyba w większości Apexa tak mi się wydaje aha, wcześniej chyba też Fortnite'a streamował, tak czy siak koleżka jest w ogóle w tym streamowaniu jest po prostu bogiem i jest zajebisty i wszyscy go chcą, no i właśnie teraz taka śmieszna draka że on w ogóle streamował to wszystko na Twitchu, no i wyobraźcie sobie, że Microsoft Dało mu od chuja hajsu. Nikt nie wie ile. Ale musia, musieli sypnąć groszem ładnie. Bo koleżka rezygnuje z Twitcha i idzie na ekskluzywną ekskluzywną platformę Microsoftu. Na mixer. która Na Mixer, dokładnie. I będzie streamował tylko i wyłącznie na mikserze, co jest dosyć ciekawe bo to, to wygląda trochę jak jakiś transfer kurcze z, z, jednego, z, z jednego programu na drugi tak na tą sprawę, ale oni będą przytulali za to hajs. oczywiście ma być tam jeszcze twarzą e, tego programu, coś tam, coś tam i, i, i w ogóle jeszcze ma nie wiem czy z Halo gdzieś tam coś tam też w przyszłości ma nie e, jakąś chyba taką umowę ma, że, że ma streamować nowe Halo, które wyjdzie czy coś tam w ogóle, dla mnie w ogóle jest tos, koleżka zarabia od chuja pieniędzy, jakaś taka właśnie draka się się zrobiła, że, że, że sobie on po prostu odczył z tego Twitcha i że wszyscy go hejtują i jakieś takie rzeczy. Nie wiem, czy, czy jest to powód do hejtowania, skoro skoro dają mu takie pieniądze. Ja jeszcze, no, no jeszcze proszę powiem... Proszę no to wiesz, chyba dorośliśmy już do tego, żeby traktować w pewien sposób streamerów, czy na YouTubie, czy na Twitchu, czy, czy, czy osoby, które mają kanały na YouTubie, no że Prowadzą w takiej trochę rozrzuconej formie internetowej, czyli nie nie podpięci pod żaden kanał, ale jednak swój biznes jakiś, który nie różni się niczym od tego, co znamy od kilkudziesięciu lat w telewizji. No i, i, i gdzieś tam, wiesz, mają swoją widownię, która ja mam swoich youtuberów, którzy, gdyby teraz przeszli na jakąś inną platformę, no to pewnie bym się kusił, żeby też ich oglądać na tej innej platformie. Nie? Takie, takie rzeczy nie? No tak. się dzieją. Tak, z tego co wiem to naprawdę sporo mu posypali tego hajsu i ja już gdzieś była taka informacja, że przez jeden dzień chyba zarejestrowało się ponad 100 tysięcy nowych użytkowników na tym mikserze więc myślę, że Microsoft dobrze zrobił jeżeli chodzi o mu jakąś taką promocję i to jest, to jest rewelacyjna promocja nie? To, słuchajcie, to jest nawet lepsze niż niż jakakolwiek promocja marketingowa, gdziekolwiek, po prostu bierzecie człowieka z jego całą widownią do siebie. Rewelacje no, po prostu. Nie, no to jest iść. spoko, tylko ja jestem ciekawy, na ile ten mikser wiesz, będzie dobrze działał, bo, bo, bo, bo jak były, jak były targi ostatnio, no to odruchowo, jak odpaliłem Xboxa, to to mi się pojawiła o, wiesz tam historyka, że za 15 minut będzie transmisja. Od razu na pierwszej stronie, Nie? No i to jest w sumie zajebiste, no bo odpalasz konsolę, nie bawisz się w żadne wyszukiwanie, od razu widzisz, że masz y, transmisję, wiesz, Microsoftu Z3 za, za, za 15 minut. Odpalam, gra. Nawet dostałem jakieś bonusy za to, Tam mówiłem, że, że odpaliłem właśnie na mikserze, nie? Tylko no co z tego, skoro po pierwsze nie odpaliło mi się to, w, nie wiem, przez łącze, przez kompresję, przez różne inne y, historie, nie chciało pójść w 4K, OK. Po drugie, nie można było odpalić sobie napisów, a nawet jeżeli oglądasz coś po angielsku, no to, to nie przeszkadzają ci te napisy, nawet jeżeli są generowane automatycznie. I, I prawda była taka, że to wyłączyłem i odpaliłem za chwilę na YouTubie, nie? No tak. Po prostu, po prostu robił to lepiej, no, siłą rzeczy. Ale niech mhm. rozwijają, no, no, bądź co bądź jest to za wiele... Znaczy jest to lepiej zrobione niż usony, bo usony są tylko jakieś filmiki, ale nie ma czegoś takiego wpiętego w konsolę, więc w sumie, jakby, wiesz, jeszcze tutaj ktoś docenił Polaków i polski język, nie, nie byłoby problemu. Siłą rzeczy jakoś, Twitcha specjalnie mi się nie chce nigdy odpalać, pomimo że go mam poinstalowanego w paru miejscach, to tak naprawdę nie oglądam streamów, nie? a jakieś takie materiały, wiesz, zintegrowane w konsoli, no, no, no. no Niby czemu nie, no, aczkolwiek ja sobie najbardziej chyba cenię wiesz, yy, PS4 i mam nadzieję, że tego nie zmienią w przyszłości na, na, na kolejnej generacji, że jeżeli tam po prostu masz grę na pauzie, to, to włączasz konsolę i jesteś dalej w tej grze na pauzie. A no zboczy... to, to... No, no. okej, okay, no. Nie, chodzi o to, że ja wiem, że nie wszystkie gry to obsługują, ale w większości tak masz, że, że włączasz konsolę i nawet nie widzisz menu, tylko od razu widzisz mm. swoją postać, wiesz, utrzymaną w pauzie. A w Xboxie zawsze jest tak, że wracasz do menu i widzisz jakąś tam sobie, wiesz, 15 rzeczy, reklam i tak dalej, ewentualnie możesz wrócić do wznów grę. Zależnie od tego, ile konsola była w uśpieniu, to gra albo ci się będzie od zera wczytywała, albo ci się wczyta faktycznie szybko na zasadzie wznowienia, ale to wciąż będzie trwało tam 5, 10, 15 sekund. Ale nie ma tak, że po prostu, wiesz, klikasz, pada 5 sekund i, i jesteś w grze, nie? I to zawsze jest takie rozbijające, bo ja się zawsze zastanawiam, a może zamiast to wznawiać, to coś innego odpalę, a może nie, a może jednak nie mam ochoty grać, wiesz. I to takie, kurwa, nie wiadomo po co to jest tak naprawdę. Ale to tak jeszcze co do tych platform i takich różnych historii, prawda jest taka, że znaczy ten, ten cały ninja no Zrobił po prostu to, co było dla niego najbardziej opłacalne. I tak ludzie już z Twitcha zwiewali. No, no zwiewali po prostu i ta migracja gdzieś tam była i na hitboxa, i na jakieś inne cuda. Jasne. Natomiast wiecie, co tak naprawdę ostatecznie zadecydują ludzie, bo jeżeli mikser w jakiś sposób będzie nie, mniej atrakcyjny, bardziej kłopotliwy, będzie sprawiał więcej problemów, to po prostu ludzie zaczną od niego po jakimś czasie odchodzić. Zresztą, wiecie, Kiedyś parę lat temu była taka akcja, e, że ludzie masowo się przerzucali z, z o ile dobrze pamiętam, z Twitcha na Hitboxa. No bo się okazało, że niby tam Twitch jakoś tam niby miał Ciąć zasięgi, e, a na Hitboxie mieli więcej płacić tam po prostu za te reklamy. No i min minęły dwa lata i ludzie z Hitboxa znowu zaczęli wracać na tego Twitcha, przynajmniej znam dwie takie osoby. Więc tak naprawdę jest płynne. Im więcej takich platform, tym wydaje mi się lepiej po prostu, bo zawsze jest szansa, że ten mikser się fajnie rozwinie, że coś tam będzie innego, nowego. Wiecie, to tak jak, tak jak Discord y, parę lat temu praktycznie zmydł całą konkurencję. Mhm. Zrobili to trochę chamsko, zrobili to... No ale, ale zrobili poczekaj, to, ale tak? Poczekaj. Mieli najlepszy produkt i tyle, nie? Ale mówisz, że, no? z, z, że mieli konkurencję, ale jaką konkurencję, e, Wojtko, bo ja myślę, że oni nie mieli konkurencji. W, na, tak, na, w, na tym poziomie nie mieli. O to chodzi. No. Bo był na przykład jakiś tam jeszcze kiedyś był ten Ventrilo, cały był. Ludzie grali nawet przez jakiegoś skypa Skype'a. Przede wszystkim Twin, Ten, Teamspeak. Teamspeak, o, TeamSpeak. o tam mi chodzi. Więc, więc, więc tak. Zresztą Teamspeak no sobie tam działa. nie? Jasne. Mhm. Ale, ale Discord zrobił to, co po prostu no wypełnił tą lukę w rynku, którą, która była, która ziała, po prostu było ją widać i oni zrobili byli to po prostu najlepiej, a ja, wiesz co, jestem jednym z tych, byłem jednym z tych żuczków, które próbowały tą lukę wypełnić tym projektem Safe Project, który tam żeśmy jakiś czas temu robili mm -hmm. i tak naprawdę, tak naprawdę to był, to był, to było to, co myśmy chcieli zrobić, tylko, że myśmy na to mieli ile pieniędzy, a ile pieniędzy miał Discord, nie? I oni to po prostu zrobili, a my, a my byśmy to rozwijali tak, jak się rozwijały wszystkie te mniejsze programiki I albo miałeś farta i się rozwinąłeś, albo nie, ale dzisiaj w dobie wielkiego biznesu, wielkich pieniędzy, które wokół tego się kręcą, no to nie ma szans, po prostu nikt normalny nie ma szans w starciu z wielkimi korporacjami, żeby cokolwiek zrobić. No więc mhm. takie rzeczy będą robiły tylko wielkie korporacje, ewentualnie wielkie korporacje będą wykupiwały takie projekty, a i nie tylko takie, bo Przecież pamiętajmy, że parę lat temu Google wykupił całego YouTube'a za jakieś chore, chore pieniądze. No tak, więc ich to stać, prostu, i parę innych rzeczy. No, no, więc no, to, to, to się no, dzieje. no. To dokładnie, nie? To się dzieje, więc co będzie za parę lat ten rynek y, platform do streamowania może być po prostu zupełnie inny. Przecież YouTube też jest bardzo popularny do streamowania, y, tylko że niekoniecznie tego gamingowego, nie? Tam też jasne ma swoich fanów. I też, też się tam jakoś daje rady, no ale nadal po prostu, nadal y, są takie platformy do tego dedykowane. One na razie chyba wiodą prym, a przyznam szczerze o tym mikserze y, za wiele nie wiem. No nie, nie? wiesz, no, to bo że to, sam to jest wiesz, pięte ja w Xboxa bezpośrednio. Słuchajcie, to ja dwie rzeczy powiem szybciutko. No. Pierwsze, że skoro no. tak o, te, y, o tego gamingowego YouTube'a się otarliśmy, to y, przy... Przy okazji polecę z jednym kanałem, bo, bo dużo na YouTubie oglądam rzeczy w ciągu dnia i ostatnio taki kanał odkryłem, który już w sumie ma tam kilka lat, ale jest y, jednym z ciekawszych, biorąc pod uwagę nasze zainteresowania, czyli popkulturalno-growe, mianowicie to się nazywa y, Hacksmith, czyli trochę tak jak kowal, tylko od hakowania. I on po prostu buduje rzeczy, które widzi w grach, w filmach i tak dalej, próbuje je zbudować na żywo i ma tam naprawdę no, setki fajnych projektów i jest to dobrze zorganizowane i w sumie się można, można, można godzinami poświęcać sobie na oglądanie tych pierdół na, na jego kanale i to wszystko z jajem, z żartem jest zrobione, przyjemnie się to ogląda, to to jest jedna taka szybka wrzuta. A druga to chciałbym trochę z, w tej dyskusji skręcić na, skoro tak już gadamy o tym walkach korporacyjnych, wykupowaniu różnych rzeczy, to mi się przypomniał w sumie dosyć ważny news, którego jeszcze nie poruszaliśmy, o którym wciąż niewiele wiadomo ale jednak jakieś tam się y, ploteczki i komentarze prze, przeplatają, y, czyli współpraca Microsoftu z, y, z Sony pod kątem tworzenia y, chmury Azura i tak dalej, nie? I wspierania jej w grze. I to bardzo jakby obydwie strony sobie zachwalają, że, że, że jedni od drugich są uzależnieni i tak dalej, i tak dalej, że inaczej to by nie miało sensu. Co wy o tym wiecie, myślicie? W ogóle ten temat dla was I, jakiś tam był poruszany? I, i, ja... Ja, ja pierwszy raz o tym y, słyszę, znaczy y, y, słyszę, że razem mają, że razem chcą, chcą coś takiego robić, to, to pierwszy raz o tym Rafał słyszę. Aha, no to, to, to nie pogadamy za wiele w takim razie, bo Wojtek to pewnie kompletnie jest poza tematem. On, oni oni no, no, nie wiedzą co dokładnie. to chmury są na, na tych komputerach, to on, on, on nie wie o czym mówisz nawet. Nie no, została ta współpraca na jakiś czas temu ogłoszona, że, że, że jakąś strategiczną współpracę yy, zawarli Microsoft z Sony. Yy, różne tam się komentarze pojawiały z jednej i z drugiej strony, yy, zarówno gdzieś tam z szefostwa Microsoftu, jak i, yy, jak i od Japońców. No i, i w gruncie rzeczy Muszą po prostu razem w tym działać. Ma to takie trochę mm, konotacje, jakby się po prostu razem zbroili przeciwko Google'owi, że dobra, dobra, my tu fajnie się dzielimy. W sumie wiecie, wy wygrywacie, o, ale nam też nie jest najgorzej, nie? Bo, bo, bo, bo bądź co bądź mamy od chuja tego rynku. No ale ten tort jakby podzielić na trzy części to jednak będzie chujowo, więc może jednak zepnijmy dupy. Nie? Tak jak trochę, wiesz, jest... tak jak Niemcy z to. Ruskimi nie? Sie, się, wiesz, spinali. Kiedyś. Tak. Dla, dla mnie to jest w ogóle dziwne, bo, bo Sony ze względu na swoją dosyć e, mocną pozycję, chyba na najmocniejszą pozycję na rynku, mimo wszystko jednak. E, ale zauważ najmocniejszą, najmocniejszą, najmocniejszą growo, ale najgorszą, jeżeli chodzi o e, infrastrukturę sieciową, w której jednak no, no no, Microsoft, to, wiesz, to jest pamiętaj, że, to jest pamiętaj że Microsoft pomijając kwestię samego wiesz, Xboxa i gry po sieci, Pomijając jakąś pierdołę, chociażby, że wiesz, że mają już swoją platformę streamingową na, na Xboxie wbitą, yy, i wiele innych rzeczy, typu to, co na przykład przy Halo, yy, no mogę powiedzieć, że odkryłem, tak, to, to wiesz, było od lat, ale, yy, mhm. było tam coś takiego, że trzeba było zainstalować dodatkową aplikację, w momencie, kiedy wchodziło się w grze, jakiś terminal się odpalało, nie? To był taki ukryty terminal, tam się nic nie świeciło, ale wiesz, nagle ci się pojawiała opcja, że możesz na jakimś terminalu, wiesz, kliknąć przycisk akcji i cię przenosiło do sklepu. Ja to, wiesz, za pierwszym razem zignorowałem, ale za drugim stwierdziłem, dobra, pobiorę, to na tym było tam jakieś 50 mega i się dodatkowa, wiesz, platforma streamingowa yy, zainstalowała, która po prostu sobie działała w tle i następnym razem, jak podchodziłeś do kolejnych terminali i odpalałeś, to ci automatycznie z lotu wyświetlało, wiesz, aktualny jakiś filmik taki, wiesz, jakby yy, z YouTube'a, wiesz, puszczony z napisami ze wszystkim, odnoszący się do, do obecnej sytuacji w Halo, nie? Czyli, czyli po prostu uzupełnili o dodatkowe treści grę, tak jakby. Yy, takie, wiesz, takie zamiast czytać jakieś po prostu pierdoły, wiesz, wyświetlane na ekranie, to były tam takie filmiki, wiesz, skomponowane. I, i ogólnie dużo, dużo takich, wiesz, niuansów gdzieś tam Microsoft ma poza tym no oni, oni mają wiesz yy, odgroma innych usług sieciowych mają w, w, lecące w chmurze wiesz pakiety ofisa yy, Outlooka mają OneDrive'a i odgroma takich yy, yy, takich usług wiesz biznesowych w związku z tym mają na tym polu doświadczenie tylko po prostu trzeba je przekuć jeszcze trochę na inny biznes, którym jest wykorzystanie tego faktycznie do wspierania gier. Tak jak gdzieś tam w tych projektach, które, które reklamowali na E3, tak jak było chyba najgłośniejszym był ten symulator lotu, tak? który wyglądał niesamowicie i widziałeś na konferencji, nie? że mm -hmm. symulator tak, tak lotu wy, wy właśnie tą chmurę ma, wiesz, wykorzystywać i przez to wyglądać będzie zajebiście. No tak, no, no to i... to tak jak z tym to ich doświadczenie jest zdecydowanie na pewno od strony technicznej yy, o wiele, o wiele wiesz, wyższe poza zasięgiem Sony, natomiast no, no, no Sony z kolei ma na czym to testować, że tak się brutalnie wyrażę i niezaprzeczalnie. Wiesz, dlaczego, dlaczego by nie korzystać z jednej usługi sieciowej wspólnymi siłami gdzieś tam zbudowanej, nawet jeżeli mówimy o grach konkurencyjnych czy nawet ekskluzywnych? No przecież to to jest dokładnie na takiej samej zasadzie, jak że Samsung robi ekrany dla iPhone'ów. No i co z tego? No, no robi, no wiesz, tłuką się o pierwsze miejsce ciągle od wielu, wielu lat, Nie, kto więcej smartfonów sprzeda, ale ekrany będzie robił Samsung dla iPhone'ów, no i co? Nikt nie ma z tym żadnego problemu. Pewnie większość iPhone'owców nawet nie wie, i wiesz, i by wie. nasikało, zrobiło kupę na każdego Samsunga, a ekran jest zrobiony przez niego. nie? no, no, no Więc tutaj jest, tutaj jest podobnie i jestem ciekawy, jak to się będzie dalej rozwijało i, i czy przyspieszy to ogólnie całą pracę nad, nad jakąś tam nową technologią. Myślę, że nas. Znaczy. O ile jeszcze w dużych miastach, jak ktoś ma tam dobre łącza, bo, bo już wiesz łącza gigowe i tak dalej, to nie są żadnym problemem. Ja wciąż jednak jestem trochę bardziej z tyłu i, i to się prędko nie zmieni, więc jakoś tam za specjalnie wspieranie gry przez chmurę mnie nie rusza. Ale jednak no czemu nie? Tak Pamiętajmy, że mm, tak naprawdę czasami w kwestii wspierania gry w chmurze jest tak, że yy, bardzo skomplikowane obliczenia, które trzeba wykonać, nie wymagają dużej ilości danych do przesłania. Prostym tutaj przykładem może być yy, słynna, ostatnio znów popularna, o której rozmawialiśmy, aplikacja FaceApp. Yy, no to tam przecież jest bardzo duża robota robiona na serwerach, jeżeli chodzi o, o wiesz, moc obliczeniową, żeby przerobić to całe zdjęcie. A dzieje mm. się to tak naprawdę tylko wiesz w sekundę, w trakcie której po prostu te 2 czy 5 megabajtowe zdjęcie zostanie przesłane w tą i z powrotem. No i na takim samym przykładzie, to wiesz, nie chodzi o to, że cały streaming i bardzo szybkie łącze musi być potrzebne, żeby wspierać tą grę, a jedynie, że po prostu jakieś tam mocne obliczenia, których tak naprawdę wyniki mogą być w formie tekstowej, wiesz, przesyłane z powrotem, załóżmy, jakiejś fizyki czy czegoś yy, wykonane, a, a jednak po prostu nie będzie to obciążało łącza, ale nie będzie też obciążało komputera, nie? Komputera w sensie jednostki obliczeniowej. Dobra, mhm ale tak, nie podyskutujemy. Zresztą, bo nie wiecie no nie, nie zresztą, zresztą zobaczymy co z tego wyjdzie zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało i tak dalej, i tak dalej na razie jak to jest dybanie, No, fajnie no. więc fajna sprawa i słuchajcie, jeszcze, jeszcze jeden taki news mam na zakończenie. Rafa w ogóle tak interesowałeś się tym jej, jej akcesem, bo on w końcu wiesz że jest już oficjalnie. Nie, no co to ja jestem, wiesz, dopchany do granic możliwości, i wiesz, grami, które mam jako kubka wstydu i, i wiesz, może gdyby tam było coś takiego, co, co powoduje tak jak nowy teraz Need Speed został zapowiedziany i on został zapowiedziany jeszcze na 2019 rok i, i gdyby mhm. to była opcja, żeby sobie w Niego pograć yy, jakoś tak więcej niż 5 godzin, bo, bo tam chyba dostęp jest taki, że przez ograniczoną ilość godzin do tych pełnych gier masz dostęp nowych, Tak, pięć, więc... pięć albo dziesięć, coś takiego. No. Więc to nie jest Game Pass, więc to mnie nie będzie kręciło, bo wiesz, tego typu ścigałki to ja odpalam sobie od razu na, na, na 50 godzin co najmniej, nie? Eee, paybacka mhm. odpuściłem, bo, bo jakoś tak mnie kilkoma rzeczami wiesz, stłamsił i, i nie chciało mi się go nadrabiać. Eee, może tutaj będzie coś ciekawszego w tej nowej części, bo w sumie ciężko odpowiedzieć po tym, co na razie pokazali. Eee, ale wciąż mhm. jej akces nie jest dla mnie rozwiązaniem z tego co jest tam od cholery jest gier sportowych i jeżeli ktoś się je lubi no tak bardzo dużo. Bardzo nie? dużo. No, jeżeli Bardzo jeżeli dużo. ktoś lubi te gry sportowe z najróżniejszych zakątków świata, no bo tam przede wszystkim Stany tym mocno stoją, bo i hokej, i wiesz, i, i futbol i tak dalej, to jej akces jest, jest bomba. A na moje potrzeby, ja sobie robiłem analizę tego, z jakiego studia najwięcej gier wiesz, ogrywam. I, Ubisoft? i, i tak naprawdę skończyło się to na Sony i na Ubisoftcie nie? czy jako tak, wydawcy, żaden, czyli z czyli tak, tak, różnych tak, małych, tak. wiesz, ekskluzywne studia, takie jak, wiesz, że, że, że zrobili jedni Wora, drudzy Uncharted, a trzeci coś jeszcze. Natomiast e, od takich dużych wydawców, no to Jubi był no, najszerzej, bo, bo i Watch Dogs, i The Crew i tak dalej, e, i Asasyny. Ale... Ale jej je, je tam w ogóle nie było. No, dopiero teraz tak naprawdę kupiłem chyba pierwsze gry z Jeja od dłuższego czasu w postaci tych, tych, tych, tych, tych szmacianych ludzików, które, boże, jak to się nazywało? Little Big Planet? Nie, nie, nie, yeah. nie. Trans nie. Też szmaciane takie, co kupiłem Double Packa, wiesz, pierwszą i drugą część na płycie. Na R się to nazywało, ale nie pamiętam, jeszcze nie odpaliłem. Będę recenzował. Uh, Un Unravel? Unravel, Unravel, Unravel, o, Unravel tak? no. No to Unrival jest od EA, z tego co się orientuje i Tomek tak mówił, że właśnie o to sobie ogra za trzy dychy w akcesji. no Ja wolę mieć na płycie za pięć dych, nie? Yy, nie ma problemu, ale, ale wciąż jednak jej nie jest moim wydawcą na pewno, tym z tych, którym bym chciał jakąś umowę mm. z nimi podpisywać. No to wam powiem, że, że oni tam upychają takie jak coś tak nie do końca działa jak powinno, to dość szybko tam się znajduje, natomiast jeżeli ktoś liczy, że tam będą jakieś gry takie e, nowsze, to raczej nie, nie, wiadomo. Także no. no, no. Jest tam to, tam, tam, tam, to jest trochę taktowane jak śmietnik taki troszeczkę, nie? No to, to troszeczkę tak. Troszeczkę tak. E, fakt faktem, że cena zachęca, tak, bo macie za 15 zł miesięcznie albo 80 zł rocznie. Więc to jest dobra cena, dosyć, tak, ale... Tak, no, jak najbardziej, no sobie, jakieś tam stare FIFA, jakieś tam takie rzeczy, znaczy stare, nawet nie takie stare, nie? No najnowszy właśnie, wiadomo, nie zagrasz, no ale w tą poprzednią spoko. Znaczy, nie? w najnowszą zagrasz, w tam... najnowszą zagrasz, Wojtek, bo... E, e, tak? Najnowsza FIFA wychodzi w sumie za półtora miesiąca, za dwa, za półtora, więc już w dziewiętnastkę już zagrasz, bo ona chyba wyszła dwa miesiące temu, albo ty miesiąc temu. Ale... FIFA 20 zagrasz dopiero pewnie po jakichś 7-8 miesiącach albo 9. Yy, no, w tym, No tak, tak, tak, tak. No ale to FIFA akurat, no to to jest, to, to jest dobre, nie? Powiedzmy, jak ktoś nie ma takiego parcia, żeby mieć tą najnowszą część, to spoko. Jest tam parę takich gier, które spokojnie sobie można pograć, bo, a zupełnie nie opłaca się ich kupować, typu patrz Battlefront, nie? No, bo jak ktoś chce, jak ja bym chciał, miał ochotę sobie teraz zagrać Battlefront Battlefronta dwójka, a nie mówię, że nie. Może bym chciał parę sobie parę godzinek pograć, nie? No to przecież nie będę tej gry kupował, chociaż ona pewnie już za 19 zł to można ją kupić nawet, prawdopodobnie gdzieś tam. Ja bym wolał zamówić pizzę. No, ale dokładnie, nie? ale chujo, bo pizza pizze, już kosztuje czterdychy w Polsce, taka, żeby dobrze zjeść, więc no to, tak. jest, to, jest, to jest naprawdę duży problem. Gry tanieją, a jedzenie drożej. No, zgadza się, ale, ale jest tam po prostu sporo gierek takich, które nie wiem, na przykład nie wiesz, czy czy na przykład jara Cię tam NHL, albo nie wiesz, czy Cię tam NBA jara, jara nie? albo chcesz sobie tam zobaczyć, jak wyglądał ten, ten głupi hardline, nie? albo coś takiego. No to, no to naprawdę to są śmieszne pieniądze, żeby sobie takie tam coś poklikać i, i, i pograć. że spoko. dla mnie to jest bardzo fajna opcja. Pomimo tego, że to jest śmietnik dla takich graczy jak my, którzy wiedzą, w co chcą pograć i naprawdę tam mają wypełnione póki wstydu po brzegi, to to nie jest żadna atrakcja. Nie? bo tak jak mówisz, to już lepiej zakupić pizzę. Ale na przykład dla kogoś, kto w za dużo gier nie grał, może by sobie tam coś pograł, ale tak też od wielkiego dzwonu, no to nie wiem. Teraz tak patrzę: na przykład tu jest Dragon Age, nie? Dwójeczka. No. I fajna gra, na... naprawdę, naprawdę solidna. No i już, nie? Już można sobie wtedy Dead Spacey tutaj są. Dead Spacey są zarąbiste. Także troszeczkę tego tutaj jest, nie? E, albo ewentualnie, jeżeli masz e, uczulenie na gluten, to też możesz sobie wziąć to, bo nie kupisz pizzy. No, masę fetty na przykład, e, Tak, słuchajcie, jest. Widzę, że są ostatnie battlefieldy też, więc to też jest spoko. Battlefield 1 jest. 5, 1, 5, 1, więc e, jest ok. E, e, dobra, więc ogólnie jak coś do mnie kompletnie nie przemawia. Ja mam za dużą tą kubkę wstydu. E, ja, ja myślę, że kupiłbym tą usługę, i po prostu bym ją miał. I może bym w coś zagrał, później bym usunął, może bym jeszcze w coś zagrał, później bym też usunął i pewnie bym nie grał. Eee, a 8 tych bym miał miesięcznie zapłacone, bo tam w 15, to, to ja się w takie rzeczy nie, nie bawię, bo nawet nie ma sensu. Eee, no, więc e, to tyle, jeżeli chodzi o jej akces. E, słuchajcie, dobra, e, czy wy macie jeszcze jakieś wiadomości, czy lecimy dalej? Wiesz co, newsowo to jakoś bym się tam chyba nie spinał za bardzo już. Okej, okay, więc e, słuchajcie, ja tylko ja tylko ja tylko powiem o naszym ulubionym kąciku, czyli sprzedaż. Tak, mam mam najnowszą sprzedaż. E, więc słuchajcie, w najwię najwięcej gier zostało sprzedanych e, ostatnio e, w ten sposób, że e, pierwsze miejsce ma Fire Emblem Free Houses kompletnie nie wiem co to jest, znaczy wiem co to jest ale ale nigdy w to nie grałem drugie miejsce to jest ostatni Wolfenstein Young Blood. trzeci to jest Crash Team Racing Natural Fueled o którym mówiliśmy ostatnio, czwarte miejsce ma Super Mario Maker 2 piąta to jest FIFA 19 szósty to jest Marvel Ultimate Alliance 3 siódme to jest GTA 5 ósme to jest Mario Kart 8 Deluxe. Dziewiąta jest Formuła 1, ostatnia 2019 i ostatnie miejsce dziesiąte ma Red Dead Redemption 2. Słuchajcie, sprzedaż No taka bez szału. W ogóle od, z tym Wolfensteinem widzieliście coś na temat tego Wolfensteina? Graliście coś? W, widziałeś Wojtek, w ogóle tego Wolfensteina? Tego... Czytałem tylko, że kiepskie opinie są. No, no właśnie tyle, kiepskie ja. opinie, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z Wolfensteinem, że tam w ogóle jest rok takiego klimatu, że to w ogóle chodzi się po jakiś takich jasnych przestrzeniach, w sensie po jakichś takich dżunglach, jakichś takich, e, jakichś takich e, jasnych miastach w sensie, że to bardziej taki, tak przypomina trochę Far kraja. bliżej temu Far Cryu niż takiemu klimat, e, klimatowi z, e, z, ze starego Wolf'a no nie? z tego poczucia humoru i z tego wszystkiego znaczy chyba mhm. poczucie humoru tam jeszcze jakieś tam w miarę jest ale, ale no, że, że z dupy e, klimat zagubia ta gra gdzieś no podobno właśnie, też tak słyszałem, ale ja bym chciał jeszcze coś powiedzieć, o czym chyba nie wiem, czy żeście już mieli okazję powiedzieć, ale raczej nie, bo to tam jest news taki, taki niedawny, że, można? że Zbigniew Boniek ogłosił, że PZPN będzie miał swoją reprezentację we sporcie. Nie wiem, czy żeście to słyszeli o czymś takim. O, to jest, to jest dosyć ciekawa sprawa, ale w A e chyba ale on to jest, wcześniej to mocno hejtował, nie? Tak, ale to jest tym ciekawsze, dlatego, że on dosłownie wcześniej powiedział, że że to jest patologia siedzieć godzinami i walić w joystick, Także to jest taka ciekawostka. No i teraz się okazuje, że chyba tam ktoś stwierdził, ej, że tutaj gdzieś tam jakieś pieniądze dookoła tego się kręcą, więc głupio trochę się w to nie, nie bawić i no i, się, i tam coś, coś są, są, jakieś, są jakieś akcje. Nie wiem co tam oni wymyślą, nie wiem co to będzie i na jakich zasadach. No ale PZPN chce mieć swój team sportowy, nie? Ale co, to będzie team sportowy, ale e no Jak PZPN, to mam rozumieć, że FIFA ewentualnie Pro, ale no nie tak, FIFA. No tak by chyba na to. Przepraszam, wychodziło, ale jak dokładnie tam przebiega ta. Genialna myśl Zbiego, to tego nikt nie wie, nie? Na razie. No nie, no... <śmiech> no to tak, faktycznie. No, a druga <śmiech> jeszcze taka krótka ciekawostka, to no. <śmiech> czy kojarzycie yy, cyklu inkwizytorski Piekary? Ja, inkwizytor i tak dalej. Nie, nic, nie? Nic nie szumi? Nie, nic. No to nic. ten, to, to w takim razie może niespecjalnie dla Was, ale dla naszych słuchaczy nie może być. Ale poczekaj, um, poczekaj, poczekaj, mówisz o książce. Tak. Eee, a jakiego autora? Piekara, Jacek Piekara No to tak, to, to ja kojarzę, to ja, ja kojarzę. No, no, no, to, okay, no to są dodatkowe pieniądze Bo to jest w ogóle też ciekawa historia bo, A to chyba też to widziałem gdzieś Bo no, chcą mów, no, mów. stworzyć y, Serię gier tam o, W cyklu inkwizytorskim Problem Tak, tylko w, tym po, świecie. w tym świecie no. Problem tylko polega na tym, że bierze się za to studio Które w życiu nie zrobiło żadnej porządnej gry Oni robią gry na mobilkę ale z, no na mobilki, a tam Studio The Dust z, z Wrocławia nie? Mhm. i oni mają teraz 7 milionów już złotych, bo tam jakiś inwestor wszedł, włożył dodatkowe hajsy do tego, no i oni mają w ramach tego stworzyć właśnie tam grę na PC, na, na konsolę, mają stworzyć grę na mobilki i mają stworzyć grę planszową w przyszłości, tam za parę lat i powiem Wam, że tak jest z jednej strony, bo akurat niedawno się tam wgryzłem mocniej, troszkę w ten cyklu inkisatorski Całkiem to przyjemne, eee, ale wiecie, no mam taki, takie obawy, tak? No bo ktoś kto tam robi, oni tam do jakiegoś Aktymera czy jakiegoś innego szajsu robili te gry, czyli taki totalny szrot, taki naprawdę, że to, to, nie, to, to trudno nazwać granie w ogóle. No i oni będą teraz zrobili grę za grube hajsy. Ja i powiem wam, że mam hmm. obawy, no bo oni niekoniecznie muszą mieć know-how, jak to, jak to zrobić. Także to jest taka obawa i ostatni news podobno, ale tu nie znam szczegółów, właśnie mi wpadł, że tam ma być grywalne Diablo, tak, w przeglądarce. pierwszy ale, Diablo. Ale, ale że, a, że, ma, że Diablo ma być w przeglądarce. Że tak, już jest tak. przecież. No już jest, tak. No już jest, jest, już jest. Już ale jest który Diablo? Diablo. To, to, to no jest, jest i Super opcja, jeżeli chodzi o gry przeglądarkowe. Jak kiedyś po prostu się odpalało we flaszu jakieś gówna, to teraz mamy Diablo wiesz, w przeglądarce. Pięknie no, Ale... To jest, to jest to, to które czas Diablo? Pierwszy. Pierwsze. A pierwsze, a pierwsze. A ja odświeżono graficznie trochę? Nie, raczej nie. E, fajnie. A w ogóle, poczekajcie, bo ty mi coś powiedziałeś. A, to id idąc do tych książek, to słuchajcie, ja byłem sobie teraz w Polsce. E, w sumie tydzień temu wróciłem i i tak sobie chciałem jakąś książkę kupić. No i tam sobie kupiłem, jest teraz taka książka o, o, że jak latać, czy coś tam pilot opowiada ogólnie o tym, jak ktoś tam ma jakieś nieprzyjemności z lataniem, to wszystko fajnie tłumaczy, co to są turbulencje, czemu one są, jak to wszystko działa, gdzie siedzieć w samolocie, czy coś tam, czy dlaczego piloci muszą tam, nie wiem, badać się na zęby w ogóle mnóstwo zajebistych ciekawostek a czego pilot ci nie powie, chyba tak tak. książka się nazywa e, świetna książka i tak sobie pomyślałem, że właśnie wziąłem ją sobie ze względu na to, że, że czuję dyskomfort e, latania samolotu i po prostu dla, dla swojej wiedzy chcę się dowiedzieć jak to wszystko wygląda ale tak sobie chciałem, chciałem sobie kupić Metro, książkę Metro Wojtek i byłem w tym jebanym empiku i ja patrzę, że E, e, nawet mi nie chodzi o, o, o normalne Metro, tylko po prostu jakąś książkę Metro chciałem sobie coś tam ten. Ja patrzę dwa, dwie półki Metro, w sensie e, półki, tak, dwie półki tych książek, bo ich odchuja. ja nie wiedziałem co ja mam wziąć ja w ogóle zrezygnowałem z tego. Bo tam nie, chyba nie, ja nie też to, nie to nie kiedyś widziałem i tam jest od groma tych, tych fanowskich e, wypuszczonych. Ta. Tak, no ale właśnie głów... chciałem właśnie coś takiego sobie wziąć ale, ale ja czytałeś, nawet i chciałem i Eee, nie, nie, ale bym przeczytał, bo pamiętam, że Wojtek opowiadał no o tym, brać we Wrocławiu czy, czy i się nie pierdolić. No dokładnie. No tak, nie ale mam już te wierdoli... książki. A, no to się źle wypowiedział. A, chciałem sobie wziąć. I pamiętam, że Wojtek opowiadał coś, co dzieje się w Polsce, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu. Prawie, w... Wszystko to się dzieje w Polsce. Bo to jest takie seria opowiadania od Polaków i tam większość się dzieje w Polsce, się dzieje... W... Czyli wszystkie te dodatkowe książki, które można kupić poza, to większość się dzieje w Polsce? Nie, nie. Po prostu z tej książki, w tej książce, w której, w którą ja kupiłem, to były opowiadania polskich fanów. A te opowiadania wychodzą tam pewnie byle gdzie, nie na całym świecie, więc może się w no tak, właśnie dzieje, chciałem sobie w polskim klimacie kupić coś takiego i powiem Ci, że jak zobaczyłem dwie półki tego, tych tytułów, tam było od chuja tych tytułów i w ogóle one z dupy były. Eee, w sensie, że nic mi nie mówiące, to ja nie będę przeglądał każdej książki, czytał z tyłu. Aha, dobra, to się dzieje gdzieś tam też w... To, to, teraz coś wypowiem. To ja byś miał problem... To no nie wiem, tak, to do biblioteki było coś takiego książka, też masz problem, wychodzisz? Bo, bo ma za dużo książek, za dużo wybór, kurde, nie ogarnę tego. No nie, no bo chciałem po prostu... Kurwa. Ja tak mam, jak wchodzę na eee, Pestor. Czy nie, czy nie, dobrze, poczekaj, to, to może inaczej. Czy nie mogłoby się nazywać metro tam 2032, 3, 4, 5? Ja rozumiem, że eee, Polska. Się nazywać tam, Polska, Polska, że... Kraków, Wrocław, tak. po prostu miasto. Byłoby, dla mnie byłoby to spoko. O, gdzieś się w Krakowie fajnie sobie poczytam. A no wiesz, no a nie, że tam dobrze. nie wiesz, wiem. wiesz, że w książkach jest coś takiego, że z tyłu na okładkach... Tak, oczywiście, opis. ale masz dwie półki tych książek, Rafał. Masz dwie półki, masz tytuły kompetyjne. Nie było zapytać nic, nic panią z empiku, która się dzieje w jakim mieście, żeby ci powiedzieć. Tak, a ty myślisz, Ej, sorry, że oni nie Serio, Ja pierwszy raz ja słyszę, strane. żeby ktoś miał problem, bo ma za dużo do wyboru, nie? Nie, wbrew To jest problem. No, wiesz, za, Mamy jakąś chronologię powiedzmy wydawniczą. Wiesz, przy grach, to nie jest taki problem, bo bo, bo masz powiedzmy, w miarę to łatwo ponumerowane i, i gry wychodzą latami, więc wiadomo, że im nowsza, tym lepsza. No, ale zasadniczo, jakbym tak po samych tytułach no, ale nie, wybrać. Nie, to... Ale jakbyś miał po samych tytułach wybrać jakiegoś asasyna do pogrania, abstrahując kompletnie od grafiki, tylko pod kątem samej historii, no to kurwa, którego wybierzesz? No ja o tym mówię, no to z asesynami nie macie takiego problemu, a z książkami macie, no nie rozumiem tego. No po prostu no, chcesz kupić to... książkę, wiesz, że chcesz kupić książkę w tak, Uniwersum co? Metro z polskich, polskich e, fanów. No idziesz do e, księgarni czy tam do Empiku, masz takich, kurde, 40. No i Mam, tak. dlatego, że chciałeś ją sobie kupić, ale było 40, 39 jeszcze innych, i musiałeś znaleźć tą, którą chciałeś kupić, to jej nie kupisz. No co, to, to dla mnie słabe. Tak, ja bo po pierwsze nie miałem jak, czasu. Jak on, boję się zapytać, jak on ciuchy wybiera, jak wchodzi do sklepu. No, Spokójcie tak się. Nie? Uspokójcie co się. Po sens? pierwsze chciałem sobie właśnie coś takiego i myślałem, że ona będzie jakoś tam fajnie opisana. W sensie, że będzie coś polskiego w nazwie, tak? I kompletnie to nie było. ja nie mam czasu przeglądać 40 książek i szukać, tak? No, jak e... nie masz czasu, to nie czytaj książek. Nie miałem czasu w MPQ tyle, ponieważ się spieszyłem. Byłem, no, miałem ograniczony teraz. czas w Polsce. Y, nie wpierdalaj mi się, nie ma to znaczenia, tak? Po prostu jest tego za dużo. Dla mnie to jest słabe w kit, nie? No tak, no, no trudno. Dla ciebie, dobra, dla, dla, ciebie, dla ciebie. Znaczy dla mnie to jest proste, nie? Wpisuję sobie w Google metro uniwersum metro polskie opowiadania. Nie? I jakby mój problem się rozwiązuje w tym momencie. Okej, okay. no widzisz, a ja akurat, e, załóżmy, że nie miałem zasięgu, albo te, telefon nie wziąłem ze sobą i już miałem problem, no ale faktem jest, że jest, jest tego dużo i powinny te nazwy być jakieś takie ciekawsze, bo są po prostu z dupy, są po prostu z dupy. No, ale często one są, one są tytułem jakiegoś tam najciekawszego opowiadania, albo na przykład opowiadania, które zdobyło tam jakieś nagrody, nie? I to dlatego... Okay, ale, znaczy, ale To, to, to jest nie pewien nie. problem. Ja poniekąd rozumiem Krystiana może nie tyle pod kątem, jak kupowałem książki, tylko <śmiech> jest jedna seria książek Kliwa Kasslera, którą ponad 20 książek łyknąłem swego czasu i, i miałem duży problem, żeby odnaleźć się w chronologii, pomimo że one były przez jednego autora wszystkie pisane, bo, bo tytuły no były no, to... w żaden sposób ponumerowane. Yy, teoretycznie chronologia yy, jakaś była, ale powiedzmy, że to się tyczyło tylko i wyłącznie jakichś tam, wiesz, historyjek, wspomnień i tak dalej. Każda historia była całkowicie odrębna, więc w niczym nie przeszkadzało czytać je, wiesz, w różnej kolejności, w związku z tym nikt się jakby tym bardzo nie, nie, nad tym nie pochylał, no ale jednak jak się chciało, to, to, to sprawiało to problem, nie? Żeby wybrać coś na półce, wiesz. Ale ja rozumiem, tylko to nie jest nic, nic w bo ten wspomniany dzisiaj cyk Piekara, pisząc link wizytorski, to też tam zrobił taki Taki rozstrzał straszliwy, że w zasadzie jakbyś teraz chciał zacząć czytać, to nie wiadomo od czego zacząć. Bo, no bo on tam zrobił i opowiadania, i potem jakieś cztery tomy, są takie sagi o tym Inkwizytorze. Potem są jakieś inne książki, potem w ogóle ktoś inny z bohaterem. Z kolei masz na przykład Achaję. Yy, yy, nie wiem, się nazywał ten, co napisał Achaję. A potem Pomnik że Nie wiem, ale ja Achaję znam. Nie wiem, jak się nazywa, ale znam Achaję. No, no, no, no, ale chodzi o to, że tam jest, wiesz, najpierw masz Achaję, potem masz Pomnik żyje, Achaję, a teraz wyszedł jakiś tam koleś w ogóle zupełnie z dupy nazwa i to jest też kontynuacja jakaś, czy może nie tylko kontynuacja, ale też Uniwersum się dzieje, nie? Dobrze, to, no, to po prostu... To, to, to nawet z dupy właśnie tarnes, tak, takie dwie książki sobie przypomniałem. Pierwsza to jest właśnie Wasz zajebisty wie, Wiedźmin. Ja powiem szczerze, że, że, że Krew Elfów nie wie jest pierwsza, ale są jeszcze te jebane opowiadania, które są podobno przed krew, krew Elfów. Więc po, w, w teorii powinienem zacząć od opowiadania no, dopiero później od Krew Elfów. Chociaż Krew Elfów e, z tego, co się orientuję, to chyba ma napisane jako pierwszy tom, w sensie sagi o Wiedźminie. Więc to też z dupy i nie wiem co mam czytać, czy mam czytać czy te opowiadania, które były wcześniej? No czy właśnie, ale wiesz, jeżeli Grywa. po prostu ci na czymś zależy, to się dowiadujesz, no i tyle. Po prostu jak ja bym chciał wiedzieć, jaką co książkę, to bym się na pewno jaką sobie kupić. książkę. No ale bym chciał tak napałę przed, przed samolotem, na szybko. No coś na pałę wchodzę, i... o, o! O, metro, o, kurczę, chciał, kurczę, Wojtek mówił o tych, o tych Polakach kurczę, po, po, poczytałem sobie. I kupił to jest kurwa w końcu. Nie, no kupiłem CDX, kupiłem sobie to o samolotach, kupiłem sobie o Brucey e Dickinsonie, o wokaliści Iron Maiden i kupiłem sobie jeszcze coś tam, nie wiem, już, już nie pamiętam, jakieś trzy książki kupiłem. E, dobra, tak czy siak nie, nie ma znaczenia, miałem taki, taką dziwną sytuację z metrem, e, dla Wojtka jest to coś dziwnego, dla mnie jest to... E, dla mnie jest no to, dobra, no do jak na jak, tak Słuchajcie... krótkie, szybkie zakupy, to to ja rozumiem, że mogłeś mieć problem. No Trzeba się było odwrócić napięcie i coś wybrać innego. E, dobra, tak. wchodzimy za moment na temat główny, a, a ja stwierdziłem, że wrzucę jeszcze y, jeden krótki, trzyminutowy temat po drodze. Okay. Tak, więc, więc być może nawet nie liźniemy tego. Tak, może jak zwykle. No to, jak jak źle, bo ja, bo to czekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj, po po po ale, ale dla mnie to w porządku, szczególnie, że mamy Wojtka i chciałbym go wykorzystać w tej grze, o której mówił, bo ta gra wydaje mi się w porządku, więc e, liźnimy najpierw twój trzyminutowy temat. Jak już masz ten trzyminutowy temat, słuchamy, Ale Nie, Rafał, no po prostu potem wyjdzie tak, że zapomnę i tak dalej, a, a troszeczkę małą reaktywację może przeprowadzę czegoś takiego, co, co, co kiedyś było częściej, czyli e, wątek techniczny kącik techniczny, jakieś tam sprzęty, graty, co, co, co ciekawego ostatnio mi wpadło w ręce. Eee, mhm. strasznie popularne się ostatnio zrobiły rejestratory jazdy do, do samochodów, a wiemy, że samochodami jeździmy, że to jest po prostu czasami potrzebne i, i że tak naprawdę doszło już do sytuacji, w których kosztuje to, to, to nawet od kilkudziesięciu złotych, choć wszyscy chyba wiemy, że, że nie ma co się spodziewać jakichś cudownych doznań. Tak, mówimy o rejestratorze jazdy do samochodu, takiego prawdziwego wirtualnego kamerce, która ci po prostu non-stop nagrywa. O kamerce, bo, bo. Bo rejestrator nazwy, to rejestrator tak jazdy, jakby ktoś jazdy, rejestrator jazdy. Tak, ale, ale to jest coś zupełnie innego niż kamerka. No nie, normalnie. Rejestrator jazdy właśnie to jest, to jest rejestrator jazdy, bo, kamerka Czyli bo, bo, nagrywa okay. ci wtedy, kiedy chcesz, a rejestrator jazdy tak. nagrywa ci cały li. To w ogóle mówisz o czymś, i po prostu kaszuj, o czymś, co kompletnie nie no wiem dobra. co to no jest to, to, to no posłuchasz rejestrator jazdy to jest taka kamerka z szerokokątnym obiektywem typu GoPro którą masz przymocowaną non stop powiedzmy że za lusterkiem sobie ją montujesz bo chyba tak jest najlepiej na szybie w swoim samochodzie i ona rejestruje cały czas twoją jazdę. Zależnie od tego jak dużą kartę pamięci w nią włożysz oraz jaką ona obsługuje rozdzielczość to powiedzmy, że yy, ta o której mówię przy 64 gigabajtowej karcie jest w stanie utrzymywać około 7-8 godzin nagrań. I on nagrywa cały czas po, minuty, po minucie. Tak? Jedno nagranie, jedna minuta. Najstarsze nagrania kasuje, nowsze nagrywa, zastępuje po prostu wiesz, stare nowszymi, czyli kompletnie jest bezobsługowa. Natomiast kiedy chcesz coś zapamiętać i zapisać, to wykonujesz jakąś akcję i ona ci zapisuje to w ten sposób, że nie nadpisze ci już potem tych plików. tak? Czyli przerzuca je tak jakby do oddzielnego folderu, który nie jest kasowany. No i Coś takiego jest już bardzo popularne. Cenowy jest ogromny rozstrzał, bo, bo powiedzmy, że od 100 zł do nawet 800 czy 1000 można dać za jakieś dopasione modele. No i od paru miesięcy się rozglądałem za tym, żeby jeden z dwóch tak naprawdę modeli na rynku, który, który był wybrać, które kosztowały powiedzmy w granicach 300-400 zł. I jednak się zdecydowałem na nowość na rynku, która jest raptem od końcówki zeszłego roku i chyba to nie będzie zaskoczeniem, że jest to znów sprzęt od Xiaomi. Co prawda nie występuje bezpośrednio pod marką Xiaomi, tylko pod jedną z ich brandów, których oni mają wiele. Mianowicie nazwa to jest, zaczyna się od liczby 70, a potem jest Mai, tak, dopisane, 70 Maji. Wiem, jak to poprawnie wymówić, żeby to ładnie brzmiało. I tam ten rejestrator występuje w dwóch wersjach: zwykłej i Pro. Ta Pro chyba jest od razu jedyna do, do w ogóle do oceny, ponieważ no, no zawiera wyświetlacz, tak? I, I chodzi o to, żeby coś tam można ogólnie zobaczyć na tej kamerce bezpośrednio. No i teraz tak, ma bardzo fajny trójkątny kształt, taki trójkątny w sensie, że, że, że przyjemnie się tam kompaktowo chowa za, za lusterkiem, za szybą i, i nie, nie irytujecie. Eee, obrotowy obiektyw, który pozwala odpowiednio sobie ustawić kąt widoku, żeby żeby tam powiedzmy nie było widać samego nieba albo całej maski eee, i ma bardzo dobre podzespoły, jeżeli chodzi o wnętrze, czyli tam 2,5 HD, czyli takie wiecie, takie takie prawie w połowie między Full HD a 4K rozdzielczość, natomiast przede wszystkim istotny jest procesor ten przetwarzania obrazu, nie wiem jak to się fachowo nazywa, przetwornik obrazu od Sony, który obsługuje technologię nazwaną Starvis, ona Pozwala wyciągać w locie o wiele więcej informacji z obrazów, które mają mało yy, mało informacji, czyli mówimy tutaj o, o nocnym nagrywaniu. Po prostu w nocy na tej kamerze widać o wiele więcej, co, co, co oczywiście jest uznawane za plus tak w tej sytuacji, bo głównym yy, zadaniem tej kamerki jest to, że, że w sytuacji, kiedy coś potrzebujesz, to możesz potem sobie coś obejrzeć, czy po sytuacji jaka cię tam spotka, czy yy, bezpośrednio po wypadku i tak dalej. No i tam oczywiście jest czujnik wstrząsu, jakieś tam historie, że, że ona sama nagra jakieś nagranie, kiedy wiesz dojdzie do, do uderzenia, do wypadku i tak dalej. W zasadzie wszystkie funkcje się nie różnią od tego, co jest już standardem na rynku, więc na tych podstawowych się nie będę skupiał i na tym, że ona i nagrywa i można robić zdjęcia i tego typu historii. Ale powiem, co działa zajebiście i co stanowi, że, że ma dwie funkcje, które po prostu tak niesamowicie usprawniają jej obsługę, że, że jest to wciąż rzadkość na rynku i, i powoduje no chyba taki trochę nowy standard. Przede wszystkim jest to obsługa głosowa, czyli w ogóle nie musi, że nie muszę podnosić ręki i nie trzeba się macać z guzikami, które tam są na tej kamerce wmontowane, martwić się o to, czy czy ona gdzieś tam się wiesz, poruszy mi, czy nie poruszy, kiedy będę naciskał ten ten przycisk tylko po prostu wypowiadam komendę w języku angielskim i ona albo robi zdjęcie, albo zaczyna właśnie nagrywać minutowy materiał na moje żądanie, taki, który nie zostanie skasowany. Więc obsługa głosowa to jest, to jest bardzo duży plus. A drugi bardzo duży plus, że ma wbudowany hotspot Wi-Fi. Nie chodzi tutaj oczywiście o udostępnianie internetu, tylko o to, że ona tworząc ten hotspot Pozwala się łączyć z telefonem poprzez aplikację i na żywca sobie możesz przeglądać dowolne nagrania z jej pamięci, zgrać je sobie na telefon i potem wykorzystać. Czyli w ogóle nie bawisz się w jej wyjmowanie, w wyciąganie karty SD, zgrywanie tego wszystkiego tak dalej. Po prostu w minutę, dwie, trzy sobie zgrywasz dowolny materiał na, na telefon i potem sobie tam się nim zajmujesz, robisz co ci jest potrzebne. Więc obsługowo to jest po prostu yy, szacun, bo, bo, bo to jest spotykane bardzo rzadko i, i szczerze mówiąc yy, chyba na palcach jednej ręki można policzyć kamery, które to obsługują. A nie zapominajmy, że to jest yy, kamerka, yy, czyli to Xiaomi yy, znaczy 70 Mai Pro, yy, która kosztuje 210 zł w wersji bez karty pamięci, bez GPS-u. Więc to są naprawdę śmieszne pieniądze, biorąc pod uwagę za to, jaką jakość zapewnia potem zarówno obrazu, jak i obsługi. No i w zasadzie zbyt wiele więcej nie mogę powiedzieć. Martwiłem się trochę o to, czy nie będzie żadnych problemów, bo to jest dopiero półroczny sprzęt, ale wchodzą tam jakieś aktualizacje oprogramowania. Ma ona wiele więcej funkcji, z których jakoś tam za specjalnie nie korzystamy, ale jest. a jeszcze jest jedna bardzo ważna funkcja, też rzadko spotykana. Ona ma wbudowany akumulator co oznacza, że po wyłączeniu zapłonu, bo to się włącza jakby z zapalniczki, wtedy kiedy wiesz przekręcza kluczyk zaczyna nagrywać, ale po wyłączeniu ona jeszcze w trybie czuwania jest przez 50 minut maksymalnie i będąc na akumulatorze zasilana po prostu czuwa i w momencie jak jakikolwiek tam wyczuje uderzenie typu trzesięcie drzwiami czy domyślnie, że ktoś ci tam wiesz, uderzy w samochód, to po prostu zaczyna nagrywać. Więc tryb parkingowy jest, jest bezobsługowy i, i to jest bardzo duży plus, bo, bo pozwala korzystać sobie z takiej kamerki w momencie bez żadnego podłączania jej bezpośrednio do akumulatora, grzebania się w kablach, po prostu wiesz, wpięcie w zapalniczkę i w zupełności to wystarcza i masz cały czas ją, yy, ją przygotowaną. Więc to jest, to jest bardzo fajna rzecz, którą bardzo polecam i w sumie taki najciekawszy sprzęt, który ostatnio miałem okazję przetestować. A już za dwa tygodnie powiem Wam również, jak się spisuje najnowszy MiBand czwórka, który oficjalnie wchodzi do Polski, który już czeka w paczkomacie jutro na mnie i który ma od wczoraj polski język i oficjalną jakby obsługę naszego, naszego regionu. W związku z tym będziemy najnowszą opaskę hit sprzedaży testowali i, i, i zastanowicie się, czy warto te 150 zł wydać. Spokojnie, a to ja tak w z taki, z takim razie, jak się tutaj już tak y, sprzęty bawimy, to po pierwsze. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Najpierw pytania. Właśnie, Szefaj, no właśnie, ja bo, bo ja mam ja... pytanie: ja mam pytanie tylko do no Rafała. Nie, nie no... będę o niczym mówił. Powiedz mi, ty, ty, ten twój rejestrator, jak tego podłączasz w samochodzie? W sensie, że e, podłączasz go do jakiegoś e, źródła zasilania, tak? Znaczy, jeżeli chodzi o monta montaż i połączenie, to jest też bardzo fajnie rozwiązane. I to jest w sumie rzecz, która chyba się jeszcze nie, nie pojawiła na rynku. Mianowicie masz w zestawie kawałek folii, która jest folią antystatyczną i tą folię po prostu przyklejasz do szyby w odpowiednim miejscu. Ona nie ma kleju, tylko ona po prostu się zasysa do szyby w taki sposób, że nie sposób, żeby to odpadło. I do tej folii przyklejasz stopkę montażową, w którą się kamerka wsuwa od góry. Stopka montażowa może być zwykłym plastikiem, albo może zawierać nadajnik GPS, dzięki czemu kamerka będzie również nagrywała wiesz, dane z prędkości auta itd. Tak tak ja kupiłem wersję bez GPS-u, bo, bo jest mi niepotrzebny, ale ogólnie stopka montażowa idzie na klej. I to jest bardzo ciekawe, bo tam jest taka bardzo gruba warstwa dwustronnej taśmy, która jednocześnie pozwala się wielokrotnie odrywać od tej folii. Więc po prostu zrywasz tą folię i, i możesz sobie przekleić ją w drugie miejsce. Nie masz problemu z żadnym klejem na szybę, poprawianiem tych rzeczy i tak dalej. To jest bardzo fajne. Potem kabel przeciągasz sobie od góry przez podsufitkę. W pudełku masz od razu takie plastikowe łyżeczkę, która pozwala Ci ten kabel schować pod tapicerkę. I na górze lecisz przez słupek i tak dalej dookoła, żeby ci to doszło do zapalniczki. I wpychasz sobie normalnie w zapalniczkę pod USB zasilanie. Jest od razu ładowarka USB w zestawie wpięta, ale ja wykorzystałem tą, co, co miałem akurat wpiętą. Do tego stopnia muszę to pochwalić, że wtyczka sama USB jest tak malutka, że zapalniczka, którą mam pod zamykaną klapką, yy, pozwala mi dalej zamykać klapkę, pomimo, że jest wpięty odbiornik USB cały czas. Więc naprawdę jest to wykonane, wiesz, po, po minimum jakby yy, objętości i, i sobie wtrzymam to w zapalniczce i nie musiałem tego nigdzie, wiesz, lutować i tak dalej. No bo gdybym miał to cały czas gdzieś na wierzchu wiesz, wpięte, to mnie to irytowało, nie. Wiesz, jak jest w Mercedesie, tam sobie leci drewno, ładny tunel, no i ta zapalniczka musi być, popielniczka musi być zamknięta, żeby to, to, to dobrze wyglądało, więc to akurat fajnie, że się udało tak zrobić, bez lutowania, bez niczego. A... A powiedz mi, Rafale, ty to kupujesz? co, nie, co ja to ci... kupiłem z oficjalnego sklepu Shomi na AliExpress. W Polsce one są chyba po 300 zł sprzedawane przez kogoś, kto już to zaimportował i daje jakąś tam gwarancję i fakturę, ale mi się bardziej kalkulowało to puścić bezpośrednio od nich. 200, nie wiem, 10 czy 12 zł, wiesz, zapłaciłem. Przyszło dosłownie w 3 dni, milotka pani przyjechała DHL i dała do rączki. Mhm. Ale moje pytanie brzmi, po co ci to? Wiesz co po to, że ja na ilość kilometrów ja robię pięćdziesiąt tysięcy kilometrów rocznie? I sytuacji mhm. różnych jest bardzo dużo, w których coś się dzieje na drodze i czasami po prostu jednak wiesz, za 200 zł to, to bezpieczeństwo tego, że ktoś ci wjedzie przed ciebie i zahamuje nagle, bo go wkurwisz, albo inna jakaś tam historia wyjdzie, w której będziesz musiał udowadniać swoje wiesz, racje, to to, to jednak bardzo pomaga. No, jak po nie patrzeć, długo już z tym zwlekałem, nie? bo bo ciągle mi brakowało sprzętu, który uznawałem, że będzie spełniał moje oczekiwania, ale to jest taka inwestycja 200 zł w to, że, że będziesz po prostu mógł yy, kiedyś się tam wykpić z czegoś, ale powiem ci więcej, jeżeli już pytasz o to, po co mi to jest potrzebne. Yy, nie wiem, czy słyszeliście panowie, ale to było w wiadomościach na całą Polskę, yy, dosyć mocno parę tygodni temu omawiane, mianowicie zaginięcie chłopczyka u mnie w Grodzisku Mazowieckim. Eee, to, się, to mm -hmm. się, wydarzyło bardzo blisko mojego, mojego, domu, i ogólnie cała ta historia była gdzieś tam tutaj. No, czyli wiemy gdzie jest, Rafał. W no, go no, trzyma, to, to, ha, tak? ha, ha, żarty, żartami, ale w momencie, kiedy to było, <laughs> wiesz, ja kiedy była piwnicy, pierwsza toba tak? po tym zaginięciu, kiedy, wiesz, tam znaleźli tego ojca i, i, i po prostu nie wiedzieli, gdzie jest ten dzieciak, mieli jakieś podejrzenia, gdzieś widzieli ten samochód, że on się poruszał na trasie między Warszawą, lotniskiem, a, a właśnie Grodziskiem, to poszedł komunikat, żeby spojrzeć na nagrania z kamerek, jeżeli ktoś ma, czy przypadkiem tego auta nie mijali i faktycznie ja sobie wziąłem po prostu na luzie, o, odpaliłem ciekawe. telefon i, i przejrzałem sobie pół godziny nagrania, w trakcie których mijałem kawałek drogi taki właśnie, kiedy mogłem, bo akurat w tych godzinach przejeżdżałem tam, gdzie to było możliwe, że, że się z nim minąłem i to był taki przykład zastosowania, który, który gdzieś tam pomaga, nie? no to na szczęście, wiesz, no są moje nagrania, ja nie muszę ich nikomu pokazywać, mogę z nimi zrobić co chcę, ale kilka razy były sytuacje, w których po prostu, przede wszystkim z uwagi na tą wygodę użytkowania, wiesz, chcę Chcę koledze pokazać jakiś fajny samochód, który zobaczyłem na drodze, bo, bo, bo jedzie coś wiesz, szalonego i, i nie muszę wiesz, brać telefonu, wyłączać nawigacji czy tam się bawić w jakieś głupoty, tylko po prostu mówię: Take picture i, i on robi zdjęcie i to wszystko, nie? Więc y, pod tym kątem mhm. jest y, wszystko bardzo fajne i, i ogólnie no, za 200 zł to nie jest, wiesz, do, do samochodu inwestycja jakaś duża, bo to kosztuje tyle co filtr powietrza i oleju, tak naprawdę, nie? Trzeba to traktować. No o, jeszcze, okej, okay. jeszcze chciałem, Osta ostatnie pytanie a propos tego sprzętu, jak jest z nadpisywaniem tych zinów, bo, bo mówiłeś, czy tam jest jakaś taka opcja, że on na przykład um, więcej niż miesiąc będzie wypieprzał. Ale jaki od... miesiąc? Co, ja ci mówię takie? o 6 godzinach nagrań, czyli on mi dzisiaj już z wczoraj nagrania A, kasuje. No bo godzin. masz 64 giga pamięci i on obsługuje chyba do 256, więc jak się uprzesz, to możesz mieć go tam powiedzmy przez tydzień nagrań na swoją jazdę, nie? Czy dwa tygodnie. Ale, ale ogólnie on cały czas nadpisuje w locie to, co jest najstarsze, tak? Chyba, że robisz te zapisy specjalne, co, co, co wiesz, albo nagrania parkingowe. A poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ale to jest uzależnione tylko od twojej karty, którą tam włożyłeś, tak? No ale obsługuje chyba, no wiadomo, nikt nie będzie do rejestratora wkładał karty za 500 zł 1 terawajt, nie? Karta 64 giga kosztuje 30 zł, no okay. to zwykle to jest takie najlepsze rozwiązanie, no ewentualnie 128. I w, I w tych 64 giga masz około 6 Jak godzin. wchodziłem sobie ostatnio na kartę, to miałem yy, chyba 500 albo 600 nagrań po minucie, czyli to jest około 8 godzin. Zakładam, że miałem tą rozdzielczość najwyższą ustawioną, bo tam są też dwie do wyboru. No tam jest dużo opcji do wyboru, co możesz ustawić, czułość tych, wiesz, uderzeń, czułość na parking, tam nawet jest opcja, że on ci będzie krzyczał, jak zmieniasz pas ruchu, nie, wiesz, bo czyta sobie niby tam, że pasy ruchu, wiesz, tak jak w nowych samochodach masz jakieś asystenty i tak dalej, ale wiesz, to, to, to, w ogóle mam powołączane i się nie bawię w takie rzeczy. No ale zasadniczo, no czyta ci 6 godzin, no ale jeżeli coś się okay. wydarzy, to ty to zapisujesz, a jeżeli chcesz sobie przypomnieć, gdzie, wiesz, możesz ewentualnie pożyczyć samochód, wiesz, możesz zrobić tak, że on ci nie będzie się nic odzywał, że się uruchamia, że nie będzie dawał. Dźwięków, że w ogóle nie będzie widać tej kamerki, że w ogóle będzie ekran wyłączony cały czas, nie? I wtedy po prostu dajesz komuś, pożyczasz samochód, a potem sobie przeglądasz, gdzie pojechał na kurwy, no. No nie, tak, tak, tak. Nie wiadomo, co chodzi. No dobra. Bo Wojtek e, coś Dobra, coś Rafał, to tyle jeśli chodzi o ten sprzęt. Dajmy głos... W... Tak, tak. Dajmy Wojtkowi, jak on ma tam ga gadżet albo coś. Dobra, nie, ja chciałem jeszcze coś o tej kamerce dopytać, ale już tak się zapomniałem, że już nie wiem, o co mi chodzi. Znaczy, miałem taką sytuację po prostu i wtedy sobie pomyślałem, że faktycznie taka kamerka by się przydała, bo yy, generalnie w Rudzie Śląskiej tak gdzieś mniej więcej jak jeżdżę, to tak, no powiedzmy dwa razy w miesiącu jest taka akcja, że ktoś już naprawdę kogoś tam menaż poniósł, jedzie tym autem jak debil po prostu, ale tego czasu do czasu zdarzy się taka akcja, że jak ja bym miał to nagrane to po prostu w naszych portalach, w których pracuję miejskich, no to by to był hit, nie? Tam jakiś. Bo po prostu może goście nagrodę. Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja mam na przykład zrobione zdjęcie, które wysłałem na jeden z portali, bo, bo jest taki odnoga Spidersweba, którego osobiście już dawno przestałem czytać, ale jednak jeden z blogerów motoryzacyjnych przejął jakby schedę nad częścią motoryzacyjną i otworzył autobloga. I to jest w sumie Całkiem sympatyczny motoryzacyjny portal. I wysłałem do nich zdjęcie, wiecie co ostatnio udało mi się uchwycić? Właśnie wyciągając bezpośrednio zrzut ekranu z nagrania. Na obwodnicy Warszawy, czyli bezpośrednio na, na tak naprawdę trasie szybkiego ruchu z ograniczeniem do 120 na godzinę, trzech kolarzystów zapierdala. I oni wjechali co najmniej z 5 kilometrów przed miejscem, które je widziałem, wiedząc gdzie są wjazdy i najazdy i następny zjazd mieli za 7 kilometrów, nie? czyli kilkanaście kilometrów po trasie szybkiego ruchu, po pasie awaryjnym, kolażówkami po prostu sobie lecą. Mm -hmm. No no, to, to, to, to po prostu jakaś paranoja. Nie? No i, i od razu można było bez problemu wyciągnąć zdjęcie, pośmiać się z tego, czy, czy coś w tym stylu zrobić. Yy, no i co więcej, no, nie będę też ukrywał, że kiedyś yy, policja ma podobno z tym ogromny problem, yy, bo przez to, że takie nagrania masz, to, to jak ktoś jest takim wiesz, społeczniakiem, to może te nagrania potem wysyłać i teoretycznie powinno się coś z tym robić nie wiem, czy tam przepisy się coś zmieniły, czy nie, bo mi się to zdarzyło chyba z 4 lata temu albo 5, yy, ale miałem taką sytuację, że, że ktoś puścił nagranie, jak się nie zatrzymałem na czerwonym świetle, co było totalną paranoją i się policjant śmiał z tego, jak byłem wiesz, i pokazywał mi to nagranie potem na wyjaśnieniach, bo znając światła, ja się po prostu dotaczałem do nich bez hamulca, yy, wiedząc, że się za moment zmienią na zielone mhm. i sygnalizator minąłem na czerwonym, bo już zgasła wiesz, strzałka zielona ale na skrzyżowanie wjechałem już na zielonym, nie? to było po prostu, wiesz, sekunda, czy dwie może opóźnienie. ale w myśl przepisów w prawa już mi wpierdolili za to mandat, uhu. nie, bo, bo po prostu jakiś oszoł musiał to wysłać. Prawdopodobnie wcześniej zajechałem mu drogę, no i dlatego, wiesz, upierdolił się jakieś głupoty, no ale nie zmienia to faktu, że, że jest też opcja, jak ktoś cię tam mocno, wiesz, zirytuje, żeby jednak, czy może nie zirytuje, bo to, że ktoś tam, wiesz, z kim się pokłócisz na drodze, to jest inna historia, ale wiesz, tak jak mówisz, że widzisz i, i tak naprawdę masz pewność, że ktoś jedzie pierdolony i i nie masz za bardzo co z tym zrobić w tym momencie, ale to nawet jeżeli, wiesz, na podstawie tego nagrania gdzieś tam coś potem się wydarzy albo przyjrzał mu się, no to, to może być, nie? A może akurat w tej sytuacji byłoby tak, że on by kogoś potrącił i uciekł i co wtedy? No. Przecież nie zapamiętasz numerów rejestracyjnych, no, nie? dokładnie. Dokładnie. To, to tak w takim razie było, wiecie, to, to my sobie pogadamy o tym temacie naszym, to chyba kiedy indziej, bo już po prostu... nie. Tak, nie tak, to, czas, tak, to, to, bo to już na pewno, Wojtek. Natomiast to ja w takim razie pochwalę się swoim zakupem piątkowym. Eee, kupiłem sobie Kindla. Kupiłem sobie Kindla w końcu, tego Paperwhite czwórkę. O, to ja jestem mega zainteresowany, bo też bym zaczął czytać. Wmawiam sobie, żebym zaczął czytać, jakbym miał Kindle. To powiem wam tak. Po pierwsze, zacznijmy od historii, jaka kryje się za tym zakupem bo stwierdziłem, że kupię sobie laptopa nowego. To znaczy chciałem mieć takiego mobilnego laptopa, żeby tam gdzieś biegać i tak dalej. I tam wychoczyłem, że jest całkiem fajny, fajny tam jeden. No, zamówiłem sobie go, ale potem zobaczyłem gdzieś tam na tym, bo to na rtv da. zobaczyłem tego czytnika e-booków i mówię, kurde... Wiecznie się tam tu z tymi książkami, nie mam często gdzie tego podziać. Na moich tam półkach się uginają na krześle przy łóżku, to mam chyba 5 czy 6 książek, czy czytam 3 czy na to straszny pierdolnik się robi. Mówię, kurde, kupię sobie tego, tego, tego, No, ale zacząłem zanim, bo ja zawsze zanim zakupię to robię taki mocny research. Jak mam na coś kilka stówek wydać, to to chcę dobrze wiedzieć na co. No i się okazało, mówię, że rzeczywiście chyba z tych wszystkich czytników e-booków to ten, ten Kindle jest taki najbardziej sensowny, najbardziej sprawdzony, no jednak Amazon tam Fushery raczej nie odpierdziela. Mówię, zobaczymy. No i wracam jeszcze raz na tego, na tego RTV AGD i patrzę, jest tam ten Kindle, ten najnowszy, bo tam były te trójki, jakieś tam inne cuda, 4 giga, 8 gb ale patrzę, ten jest Paperwhite 4, czyli ten w sumie najnowszy, wodoodporny, jakieś tam pierdoły, i on jest za 500 zł, nie? A te, kurde, trójki z ośmiu, bo bajtami są na przykład za 560 zł, nie? Albo jakiś tak. Albo tam za 480 do 560, mniej więcej, nie? zależy jaki model no i co się okazało, że ktoś po prostu źle wpisał cenę i jak sobie sprawdziłem to 769 zł kosztuje ten Kindle, którego ja kupiłem za tam chyba 510 czy 512 zł nie? także zakup po prostu mi się ufarcił i mam teraz takiego takiego w sumie tego naj, naj, najbardziej wypaśnego, ale przyznam się, że to jest tak trochę Trochę to jest tam, wiecie, takie na wyrost, bo prawdę powiedziawszy, po co ci 32 gigabajty pamięci na czytniku e-booków, nie? No to tak raczej nie wiem, czym by to można było wypełnić. Co prawda, ten nowy. Co, teorety... A ile zajmuje jedna książka, zakładając, że może jakieś ilustracje tam jeszcze mieć? No, jak ma ilustracje, sobie? to więcej, bo możesz na przykład tam mieć jakieś, jakieś komiksy, nie? Albo coś takiego, no to wiadomo. Natomiast tam wiesz, zwykła książka to para mega, Nie. Takiego... Ja wiem, że zwykła książka to jest kilkaset kilobajtów powiedzmy, ale z drugiej strony do 316 czy 32 giga, ale ja bym chciał już po prostu nigdy nie myśleć o tym, czy tam mi się zabraknie miejsca, czy nie. Tak, ale wiesz co, nie zabraknie ci? No po prostu wiesz, wiesz, nie zabraknie, się, nie, nie że po prostu jak masz. Wiesz, no jeżeli masz powiedzmy, jeżeli to nie są książki jak tam z niewiadomo jaką ilością ilustracji albo tam nie są to komiksy, tylko zwykłe po prostu książki, no to ona rzeczywiście tam, nie wiem, megabajta nie przekroczy, nie? No to, wiesz, to, to, to ile byś musiał mieć książek na tym Kindlu, żeby, żeby zbliżyć się w ogóle chociażby do połowy, nie? Tej, tej tej pojemności. Faktem jest, ale że to ma pewne uzasadnienie, bo teraz na na tych nowych Kindlach i to jest całkiem fajne, tylko muszę sobie też jeszcze obczaić dokładnie, jak to działa, tam jest już opcja słuchania audiobooków. Tylko, że musisz mieć słuchawki Bluetooth i muszą to być z tego audible z tego serwisu, nie? Ale widzisz, to już masz wyjaśnienie, dlaczego ta pojemność się zwiększa. No tak, tak, tylko wiesz, chodzi o to, że po prostu jakby ty je cały czas, no bo jak ty go sobie kupisz, to masz go cały czas dostępnego, nie? I tam nie musisz mieć ich wszystkich naraz, nie? Tych, tych audiobooków, ale tak, no jest to jakieś wytłumaczenie, tylko że. Znaczy, no nie musisz, ale, ale chcesz, no chcesz mieć w jednym miejscu bibliotekę. Tak, nie, no to, mówię, to, to, to ja. To nie jest dla mnie w ogóle zdziwienie, no, na przykład ale... w kurwia pobieranie czegoś. Tak, ale wiesz, po pierwsze, to wszystkie te audiobooki są chyba po angielsku, no bo to jest ten zagraniczny serwisu serwis Audible, więc jeżeli, więc to raczej nie jest dedykowane dla nas, nie? Gdyby na przykład u nas było, widziałem, była... widziałem, poczekaj Wojtku chwilę ci przerwę, widziałem właśnie dzisiaj jak oglądałem właśnie telewizję polską, to wyświetliła mi się właśnie za 30 zł miesięcznie macie dostęp do jakichś audiobooków, ile chcecie. Taki Netflix na audiobooki. Yy, tak, tak, jest coś takiego, yy, natomiast to nie jest ten Audible, nie? Więc tak, jest coś takiego, tylko że no nie w jak my nawet nie mamy Amazona w Polsce, nie? Takiego serwisu dedykowanego. Masz Amazon niemiecki, no i tyle. Więc to jakby nie jest to troszkę dla nas dedykowane, nie? No ale wiadomo, że no jest to jakaś tam opcja, jak ktoś chce, no to sobie może posłuchać. No niestety nie możesz sobie wgrać tam jakiegoś, nie wiem, p i posłuchać, więc to odpada, nie? Bo to jest tak trochę jak Spotify, więc to, więc to odpada to jest coś takiego. Natomiast, no, jest to spoko, jest, no, tak jak mówisz, no, wrzucę sobie, się to nie przyjmujesz pamięcią, no, to to jest dobre. Ale z drugiej z strony. Z drugiej strony, wiesz, zwróćmy uwagę na jedną prostą rzecz. Karta pamięci 32 GB. Jak do swojego rejestratora próbowałem coś włożyć, bo zamówiłem 64, ona szła niestety o wiele dłużej niż ten rejestrator, bo mówiłem, że po trzech dniach już go przysłali to chciałem coś odpalić, żeby to działało. Tam wymagana była minimum 8 lub 16. Wiedziałem, że mam takie w domu, ale nie mogłem ich znaleźć. No więc następnego dnia na zakupach w jakimś markecie, o czy coś w tym stylu, stwierdziłem, że najtańszą kupię sobie kartę. No i, i tak wyszło w sumie, że najlepszą opcją było chyba za 25 zł karta 32 giga, czy za 20 zł, nie? Jakieś tam, wiesz, bezmarkowa. No i chuj, oczywiście nie działała. W ogóle nie działa, kompletnie jest do śmieci, paragon wyjebałem, więc pieniądze wiesz, poszły yy, do śmietnika. To nie zmienia faktu, że ta, co przyszła, 64 GB karta pamięci, kosztowała 32 zł. Co to jest za różnica, czy oni w tym sprzęcie zamontują 32 czy 64 czy 128, kurde, tych, tych wiesz, pamięci na tych kartach? Flash. To dzisiaj to już nie robi na nikim wrażenia. No, dokładnie. To jest dokładnie. rok 2002. Dokładnie, dokładnie. Więc tak jak mówię, to nie jest żadna tam atrakcja, natomiast bardziej tutaj są te jego inne cechy fajne. No, może zacznę od tego, że tak jeżeli chodzi o samą rzecz, która mnie na początku zaskoczyła, że on jest bardzo leciutki, fajny i mój telefon waży tyle, co, co ten Kindle, albo nawet więcej. Więc to jest spoko jest bardzo poręczny to na pewno, no i jest jego wielka zaleta to jest to, że jest wodoodporny, więc to jest też na pewno fajne plażowy, nie? No tak i tak, bo możesz z nim tam iść na basen na plażę, możesz czytać w deszczu jak się uprzeżyć i tak dalej, i nic mu nie będzie, nie? Tam chyba, tam są jakieś te... te informację, że możesz go tam wpierdzielić na jaką głębokość i na ile minut tam, bo do 60 minut na głębokość jakąś tam no ale nie mam potrzeby tego sprawdzać bo pogrzeba więc, więc nie będę może tego na siłę sprawdzał, natomiast no teoretycznie jest wodoodporny, no i czemu miał nie być natomiast co jest, co jest w nim e, fajne na, po, na pewno jest jedna rzecz w, przy zakupie ważna możesz kupić wersję z reklamami i bez reklam to z reklamami jest trochę tańsza znaczy całkiem spory tańsza w sumie, bo tam jest chyba y, jakieś 80 zł czy stówka jest tańszy ten z reklamami. Natomiast numer z tym jest taki, że wystarczy się, to tak naprawdę przynajmniej tak twierdzą, wystarczy się zarejestrować sobie tego Kindla tam na Amazonie i napisać do supportu, że panie, ale ja i tak mieszkam w Polsce, więc ja tu nie będę na pewno nic z tego kupował i weźcie mi to, usuńcie mi to, usuwają, po prostu te reklamy wyłączają. Bo ty A nie jesteś W którym, w którym momencie miałyby się te reklamy pojawiać? One się pojawiają w zasadzie cały czas, bo on, na przykład, na, na wygaszaczu ekranu, bo to jest cały czas aktywny wygaszacz ekranu, bo on nie prądu tyle co nic, nie? Tamta bateria no podobno no tak, tak, potrafi tak. parę tygodni trzymać. To wiemy. Więc. Czy tam jest przede wszystkim e-ink, tak? Czyli on, jak raz coś wyświetli, to już potem nie czerpie prądu żadnego. No, także to się naprawdę to, to strasznie długo potrafi trzymać, nie? Natomiast, jeżeli chodzi o to, gdzie się wyświetlają, to wyświetlają się na pewno w wykorzystaniu ekranu. No i tam często są też jakieś amazonowe, bo on nie, nie wali reklam typu kup tam proszek, nie? No tam to wszystko jest związane albo z książkami, albo z, z tymi audiobookami. Natomiast jest to trochę upierdliwe, mówiąc szczerze. Natomiast są dwie opcje. Po pierwsze na pewno Ci się to nie będzie pojawiało przy czytaniu tam książki, bo to się pojawia tylko przy wyświetleniu tej strony głównej, przy, przy wygaszczeniu ekranu. No, i ewentualnie tam gdzieś jeszcze, powiedzmy, w jakimś menu na dole, może być ten pasek, tak jak w jakichś tam aplikacjach w telefonie, nie? No to tak, ale tak poza tym one nie są jakieś takie mega nachalne. I są dwie rzeczy. Po pierwsze, możesz sobie całą tą stronę główną, która, która domyślnie jest sklepem Amazona, to znaczy domyślnie tam sobie możesz kupować te książki. On ci tam proponuje, e to przeczytaj to spróbuj to. Więc yy, to tak wygląda, że ja się trochę musiałem w tym odnaleźć. Na początku mówię, co tu się dzieje, ale dobra, potem znalazłem tą moją bibliotekę, i tak dalej. Więc to można sobie wyłączyć w ogóle. Czyli teraz, jak włączam Kindle, to już mam tylko te swoje książki tam na stronie głównej. Nie mam tego całego pierdolnika, jaki tam był. Jest tylko pasek na dole. Po prostu akurat tu mi teraz się tam pojawia jakiś tam Kindle Store, nie? Reklama Kindle Store. No więc to jest pierwsza rzecz, to możesz zrobić, ale jak ktoś chce w ogóle nie mieć reklam, to tak jak mówię, możesz napisać do supportu, powiedzieć, że nie jestem targetem, kupiłem w ogóle tego Kindla, ale no, weźcie mi to wyłącznie, oni to wyłączają, podobno bez żadnego problemu, więc to jest taka druga opcja. Na pewno jeszcze fajna jest, fajna jest w tym Paperwhite'cie możliwość podświetlenia ekranu. to jest podświetlany ten ekran, więc możesz sobie oczywiście poziom tego podświetlenia tam wybierać od, od wyłączenia zupełnego i wtedy masz ten, ten zwykły po prostu ten ink. Powiedz mi, jak to podświetlenie działa? To jest tak tak w stylu, jak w telefonach, że całkowicie od spodu świecić LED-em? To wygląda tak, yy, tak, tak, to nie jest, że tam coś dookoła na przykład się coś, to jest takie po prostu, znaczy wygląda inaczej niż na telefonie, nie wiem, tego opisać troszeczkę, ale to wygląda tak, jakby cały ten ekran był rzeczywiście podświetlony, a te, co, to, co ma być czarne... Ale to jest nie się. jest takie jaskrawe chyba, nie? No właśnie nie jest jaskrawe, to jest mega wygodne. No, ja byłem zaskoczony, bo strasznie mi się to podobało, bo akurat teraz sobie przez weekend byłem na wsi... Ze znajomymi słońce świeciło, a ty w pełnym słońcu możesz sobie to czytać, nie ma żadnego problemu. Czyta się to wygodniej niż nie jedną książkę. Bo czasami. W słońcu to się na pewno zajebiście czyta, tak. bo po prostu ekran wyświetla na żywo. e Ink działa w ten sposób, że wyświetla ci czarne kropki na białym ekranie, więc w słońcu po prostu widzisz to tak, jakbyś czytał prawdziwą książkę. Nawet nie? mówię, nawet lepiej. Takiego, że... nawet lepiej według mnie. Albo nawet lepiej, albo nawet hmm. lepiej. No, problem zawsze był w nocy i dlatego Paperwhite zawsze miał podświetlenie, ta seria. Tak, e... i to też działa to elegancko. W nocy się czyta wygodnie, bardzo, bardzo przyjemnie, nie męczy się aż tak wzrok. Jest to inny rodzaj świecenia niż na przykład masz w tabletach, nie? czy tam w telefonach. No jest to też świecące, ale nie męczy tak wzroku. Nie, nie jest to takie, wiesz, takie taki nachalne. Także jak dla mnie bardzo przyjemne. Mało tego, ja mam, ja mam dość dużą wodę wzroku i jak mam w książkach miałem taki, tak małą czcionkę, to mi się niedobrze czyta. Tutaj nie mam tego problemu, bo ten kontrast jest na tyle fajny, na tyle duży, że nie jest to dla mnie problemem po prostu czytać nawet mniejszą czcionkę, nie? No właśnie, bo jakie formaty książek on obsługuje? Wszystko z tego Amazonu musisz brać, czy, czy można wygrywać jakieś swoje pliki, które gdzieś tam sobie, załóżmy, z tych abonamentów polskich yy, będziesz miał wykupione i pobrane? Czy, czy, czy, czy się Testowałem tylko dwa rodzaje na razie, ale z tego co widziałem, w opisie tam jest tych formatów więcej. Yy, natomiast jest to ten standard Mobi, no i on jest fajny, bo tak naprawdę no, ten mob jest przystosowany nie? do tego, więc tam ci się czcionka co zadnicze, to dowolnie to... możesz modyfikować czcionkę, tak, rozmiar tak, tak. I, i te wszystkie rzeczy w locie, nie ma to najmniejszego problemu. Dokładnie, no ale, może, ale mam też tutaj PDF-y powrzucane. No z PDF-ami jest taka historia, jeżeli jest jakaś wada tego, hmm, taka teraz, co bym sobie wymyślił, to że hmm, czytając PDF-a jakby masz jednak ograniczono, jesteś ograniczony formatem tego pliku. I jeżeli on jest w takim formacie, do tego w takim formacie będziesz czytał. chodzi mi tutaj o wielkość. Czyli pomniejszanie i powiększanie nie jest na przykład tak płynne jak w niektórych przeglądarkach PDF-ów na telefonie czy na tablecie, tak? Bo tam możesz sobie, nie wiem, nawet do piksela możesz jak się uprzysz, możesz sobie zbliżyć, czy powiększyć. Tutaj nie, tutaj to jest bardziej toporne to powiększanie. Więc na pewno nie jest to takie wygodne, jeżeli chodzi o pdf -y, chyba że pdf -y są fajnie sformatowane, bo ja tutaj mam parę, parę, parę książek w PDF-ie, no to tak, kilka po prostu było fajnie się czytało i nie było problemu, a, a były takie, co tak naprawdę mi się nie chciało ich czytać, bo dlatego, że, że obsługa tego nie była tak wygodna. Jak masz ten format mobilny. To jest mega wygodne. Czciankę sobie dostosowujesz, kliknięciem sobie przywrócisz stronę, wszystko się dzieje z automatu, masz tam linkowane, te hiperłącza, masz jakieś tam wewnętrzne, możesz sobie robić zakładki, pierdoły, cuda i, i, i wszystko fajnie działa. Yy, więc, więc my, no to jest, to jest takie, taka zabawka, co jeżeli ktoś yy, lubi czytać i czyta dużo, a zwłaszcza, a nie chce mu się tych książek tachać ze sobą, no to jest spoko największą wadą tak naprawdę Kindla jest to, że książki na Kindle czy w ogóle na urządzenia mobilne, czy w wersjach mobilnych czy elektronicznych są często droższe niż papierowe, co jest zupełnym absurdem, jest jakimś po prostu koszmarem zupełnym, nie wiem dlaczego tak jest to jest po prostu czysty, czy, czy, czy, czysty idiotyzm, no ale, ale tak jest, jak sobie wyjdziecie jakąkolwiek księgarnię internetową, to często książki papierowe są, tańsze, są droższe niż, tańsze niż elektroniczne więc to jest po prostu chore i, no i, i, i i chociażby z tego względu, jeżeli ktoś, ktoś nie chce tam bo po prostu tych książek kraść z internetu, no to się może zdziwić, nie? Bo może się wydawać, że tam na przykład z czemu książka by miała być elektrycznie tak droga jak ta papierowa. No, no nie wiem, sorry, kup sobie jakąkolwiek, to, to jeszcze dopłacisz, nie? Hmm. Dlatego, że nie musisz wsiadać w autobus i jechać do Empiku i się wkurwiać jak Krystian, tylko robisz jedno kliknięcie i ściąga Ci się na komputer. Na, na, na przykład eee, tak, eee. no to, A poza, a poza, no to, poza tym no to dla wygody ta... to ja mam na przykład Spotify'a, gdzie mam za 19 zł dostęp do, do nie wiem, jakiejś tam no, no znakomitej ilości muzyki i i też jest fajnie, nie? Bo są w formie elektronicznej. A to czemu na przykład w książkach muszę płacić y, aż tyle pieniędzy, nie? Nie no, ale no to widzisz, to ty mówisz o Amazonie, a są takie y, w Polsce abonamenty, gdzie masz dostęp full. Co więcej, tak, w Polsce, właśnie Krystian tak o tym mówił, w Polsce możesz sobie wykupić abonament, gdzie nie dość, że masz dostęp do pełnej biblioteki e-booków i audiobooków, które są na, na danym portalu dostępne, a tego jest od Chroma, to jeszcze możesz od razu wykupić sobie ten abonament z urządzeniem. Które okay, myślę, że okay, okay, wiele, dobra. Nie, wiele, wiele nie jest, jakby kiedyś to był kibel, ale z tego co się jakiś czas temu orientowałem, bo, bo spór ku temu myślałem, czy nie kupić sobie właśnie przed, przed świętami, yy, technicznie rzecz biorąc mocno nie odstaje od tego Kindle. Nie, nie, to, ale to jakby nie ten problem jest, ja sobie zdaję sprawę nie, z tego, tylko chodzi mi o to, że jedna książka jakakolwiek, gdzie chcesz ją kupić, wersja elektronicznej potrafi kosztować na przykład 45 zł, a papierowa 39. No to jest po prostu chore i raczej o to mi chodzi, nie? Więc jeżeli ktoś chce tam sobie kupować wersje elektroniczne pojedynczo, no to po prostu to się, to się w kit opłaca i jest bez sensu. Mało tego. To, o czym Wy mówicie, to są zamknięte, zamknięte jakby Czyli... systemy i... I nie kupisz sobie tej książki, nie pobierzesz jej sobie na, na, na, na tym, na przykład na komputer i sobie nie otworzysz w innym urządzeniu, jak rozumiem, nie? Eee, czyli, e, można powiedzieć, Wojtku, że to urządzenie jest z dupy, ponieważ książki są tańsze, za urządzenie trzeba dodatkowo jeszcze zapłacić, trzeba go ładować, masz jeszcze reklamy. Więc e, od, nie wiem, po, po co to jest chyba, tylko po to, że jak ktoś nie ma miejsca na półce, a dużo czyta, to żeby sobie to kupił. Bo... Nie, to jest po prostu wygodne. To jest to tak, jakbyś mógł powiedzieć po co jeździć o tym, jak można jeździć na rowerze. No, można, nie? Po co, o to musisz tankować i tak dalej, bez sensu. Same problemy. uspokój, już Nie wyolbrzymiaj i... sobie, już sobie, no. już sobie nie dodawaj. Po no, ale prostu to tak stwierdziłeś, że, że Kindle znamyć, jest, jest gorszy niż książka zdecydowanie gorszy niż książka. No nie wiem, dla mnie jest po prostu jakąś alternatywą dla książki, to nie, ja lubię nie, książki oczywiście. akurat, mi się podobają, nie? I fajnie sobie przekartkować, lubię zapał papieru i to jest wszystko spoko, ale jak na przykład mam iść na plażę i mam sobie wyciągnąć książkę, to wolę sobie wyciągnąć Kindle, nie? Po prostu. Mhm, no okej. Okay. Spoko. E, szkoda, że jak nie... No, no, no. E, powinno być tak właśnie, e, fajnie by było, ale to też by było z dupy. Bo moglibyście sobie kupić książkę i mieć od razu wersję na, na Kindle. No by dokładnie. Spokojnie. Ej, to by było naprawdę fajnie. To wcale by nie było z dupy. Ja bym był zadowolony. Znaczy tak, tak, ale... Ja wtedy bym po prostu kupował te wszystkie książki i bym był mega zadowolony, bo, bo półeczka by mi książek rosła co lubię. Książki bym sobie mógł czytać w wersji papierowej, a jakbym sobie gdzieś śmigał w świat, no to bym sobie Kindle zabrał ze sobą. Jestem przeszczęśliwy. W sumie jakaś księgarnia powinna też takiego umożliwić. E, no dobra, e, słuchajcie, myślę, że będziemy kończyć jesteśmy i tak poza czasem co oznacza, że będę ci, będę ciął e, e, słuchajcie 140 odcinek e, właśnie dobieg końca, e, standardowo wchodźcie na YouTube'a, bezimienny podcast, tam jesteśmy Spotify, bezimienny podcast, tam jesteśmy Black Widow Radio, w tym radiu nas usłyszycie standardowo. I słuchajcie, to by było na tyle: 140 odcinek nagrywał ze mną. Rafał Radomirski? Dziękuję wszystkim, pięknie. Pozdrawiam. Był z nami Wojtek Kocjan Byłem, to prawda, pozdrawiam serdecznie. I, I był Christian Kender. A my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Cześć.